Mistrz Tak? No widzisz. Będzie dobrze, będziemy razem z tym. No ty macie gdzieś zmieniać pracę? No się tak wiedział, że się czekinujesz w innym miejscu, przez ostatnie parę lat, pierwszy za mną. Jak? To jest dobrze, no kurwa zupełnie jak nie ma. No. No. No kurwa już dlatego osób sam robić stare, Kombinować na siłę wszystko. No.. Miałem taki zatrudnienie takiego nowego gościa. No i on tam poszedł na pierwsze spotkanie za nie miał takie kurwa mnóstwo nadziei, starego, kurwa wbił w glebę. Kurwa okazało, że się nic nie da, nie? I już na końcu mnie rozjebali, tam trzeba było coś zmienić, nie? I no, gość musiał coś przeprogramować do flashu I my rzuciliśmy półtora koła, nie? 3800. A gościu z Asusa powiedział, że jego znajomy to zapaczkę Fajek takie rzeczy robi, nie? Kurwa negocjacje. Kurwa z korporacją no międzynarodową, nie, Tup ci mówi kurwa, że zapaczkę fajek takie. Znaczy, rzeczy nie, nie mylmy, nie mylmy polskiego, polskich realiów z korporacjami. No, kurwa, a potem stare się okazało, że Monday w ogóle Asusowi pożyczał hajsy, nie, że oni wie, że cała firma stare wisiała agencji PR-owej, kurwa budżet agencja PR-owa i kurwa łatała. To są kurwa jaja, nie? No, Cześć, no. Wszyscy sobie myślą, kurwa, ci, ci Polacy, co kupują te kompy, nie Że, o, o taki Bartek, no co? Kupił kurwa, porządna firma, nie? Oni kurde stary, oni od prywatnego przedsiębiorcy stary. No Ciągnęli tak, hajs Od małej firmy kurwa, pożyczają pieniądze. No, bo... yeah. no ja mogłem mieć kompatę, ty dostałeś do trzy kupić, kupić, nie dostałeś, bo nie zwrócili hajsu, nie? Zajebisty jest, nie pierdolny. Netbook zajebisty w chudniach. No, Asus. Mm -hmm. Znaczy, nie nie, pracujesz, nie, nie, nie pracujesz na Windowsie, no to jeszcze okej, okay, to jeszcze pożyjesz, ale tak to... No nie do rady niestety. Pamiętasz wtedy, co nagrywaliśmy ten podcast, co trzymaliśmy jakiegoś innego netbooka, stary? To, z nie, za, z, podcast, z, z to... makami, co żeśmy się tak? Albo kurwa, pierwsze pięć odcinków nagrywałem z nim podcastem o Asusie, nie? Mm. A <laughs> kurwa, siedzimy obaj z Macbookami! To jest no. te no, A tak samo jak ten DJ kurwa na tej, na tej premierze, no. też miał Maca kurwa, napierdana i z niego minuty, a przypierdolił mi taki z witam, że było, że wiesz, Sony niby, oczywiście z no, nie, no, jej no, nie podjebał, no, no, nie? Bo no, po co? No, na, Wajo, na na Windowsa rzeczy, No wiesz, w końcu, jak coś musi w tym być, że w większościach jak się patrzy, to każdy mm. na Macu się na nie, nie komponuje. Cześć Muszę zostać, nie. kurwa, muzykiem i zacząć zacznę <grystanie> kodować. <grystanie> Mój kurwa, wszystko na iPadzie, stare nagrywa. Wszystkie kawałki nagrywa w garażu będzie na, na iPadzie. No po prostu na w garaż będzie zajebisty. Zajebisty na po prostu. Ja myślałem, na dwójce. No na dwójce, tak. I myślałem, kurde, że to jest jakieś gówno. Mhm. Ale przyszedł do mnie i pokazał, kurwa, kupi sobie taką przejściówkę do gitary, wszystko nagrywa i czasami nawet robi tak, że bierze iPada, kładzie przed wzmacniaczu i mikrofonem z iPada zgrywa. Kurwa, nie ma w ogóle różnicy w jakości. Jest wyjebiście. I teraz sobie kupuję przejściówkę, tą y, mhm. foto. No. Wiesz, że wpinasz USB, normalny no, kabel wiem, no. i normalny mikrofon. No, możesz takiego mic'a podpiąść do no. iPad'a i nagrywasz. Kurwa, no. Dobra, dobra zajebiste. Zacznij, no Bartek. Ja mam zacząć, dobra, spoko. E, 18, dobra. W ogóle nie masz na imię? Łukasz. <śmiech> jak? Łukasz. Łukasz. No, jestem Bartek. <śmiech> A, e, I... 18. Bezem, tak? O czym będziecie mówić ogólnie, to, to. Jeszcze nie wiem. A, okay. e, nie. Tak się no tylko pytam. to jest nic, nie ma sensu nie ma. Hejtujemy Sony Polska, tak? Tak, ja pokejtuję ostatnio Jestem za. Mam <śmiech> na tych chuj. Mam no, wiem, <śmiech> no bo i tak nigdy nie dostajemy od nich sprzętu, więc mam to dupie. Nawet jeśli byśmy mnie dostawali, to bym ich pocisnął, bo mam ich dupie. <śmiech> no dobra, okej, okay, więc siema to jest 18 odcinek podcastu gry na serio, tak? Dobrze mówię. Witajcie w Słownym Rynsztoku, tak? Prowadzonych, podcast prowadzony przez Cwaniaków Warszawiaków. Naprzeciwko, nagrywamy naprzeciwko studia People Can Fall. Jak zwykle pozdrawiam ludzi z People Can Fly. Dlaczego? Radom? Bo zrobili zajebistą grę. Bullet storma jest Nie grałeś Bullet Storm? Nie, nie grałeś, to kup sobie na Pestrze to przejdziemy w górze. E, dobra, jest <laughs> to prawda, jest zajebista, na to się kupić, na razie widziałem Najlepsza, budynko, najlepsza gierka 2011 Okej, okay, więc ze mną dzisiaj jest Maciej, jak zwykle tak. Siema Siemo. Jaki on jest dzisiaj spokojny Bo no. Maciek jest chory, nie może no. pić, wilka strepsis Znowu? Mm -hmm. No I Jest ze mną Radolf ma? E, tak, Radolf, jak zwykle Tak, tak Znaczy nie, jak zwykle, bo ostatnio nie było Nie było ostatnio, to prawda I jesteśmy zbyt młody Mamy dzisiaj gościa specjalnego z racji U, super specjalnego odcinka, który będzie poświęcony w całkowicie PS witam. Łukasz. Witam. O. Łukasz, opowiedz w ogóle coś o sobie, Z kim jesteś, skąd przyjechałeś, <grym> gdzie, gdzie, gdzie mieszkasz, podać adres. Tak. No dobra, to co? Co, no jeszcze mało ostrzeżenie, tak? nie przez przypadek, przy każdym podcaście na iTunes znajdziecie fajny wyraz na czerwono, który się zaczyna na e, tak? Tak. tak. ewolucję. Nie, macie jaki to jest That's wyraz. Crazy. No, więc jeśli wasze uszy są jeszcze dziewicami i nie słyszały kilku kurw, to wypierdalać do jakiejś polisrakowego podcastu i tam możecie posłać słodkiego pierdzenia do mikrofonu. Tutaj będzie dużo konkretów i dużo chujów, bo Sony dało dupy z premierą polskiego PS Vita, ale to będzie za chwilę. Mm, więc co, Łukasz, <laughs> powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się kupić PS Vita? Wiesz co? Podstawową sprawą line-up tytułów, jaki, się, jaki jest za konsolą. Mm. A czy masz jak długą tradycję, czy, czy, częst, czy wcześniej miałeś do czynienia wie, z, ze sprzętem Sony, czy jesteś fanbojem, czy... Czy, e... czy jestem, powiem tak, gram od dziecka, no, jak więc podejrzewam jak większość z Was tutaj. E, a Znaczymy co do... To dwa miesiące gra, nie? Ale już jest z ogólnie. No wcześniej bawił się siusiakiem, więc to już gra. Prawie jak joystick. Prawie jak joystick. O, nie, dobra. dobra, no, I, dobra. No I tak zacząłem od PS2, mm -hmm. potem była PS3, PSP, PSP Go, więc można powiedzieć, że... Jezu, PSP Go też miałeś? Miałem, ja na szczęście sprzedałem. O, to by była dobra decyzja. <gly> no i teraz kupiłem PS, PS Vita. No i powiem, że jak na razie to w narodzie z narodowości tej konsoli. Z, z, wszytki, z tych wszystkich, które. tak. Oczywiście mówię to o handheldach. Mm -hmm. A przy Jeszcze. Do tak. Mam nadal Nintendo DSi. I poza dwoma grami, które można powiedzieć, że opłacało się kupić, to. No, reszta jakoś się zaciekawiała. Mm -hmm. Więc tutaj bardziej wciągnęła mnie mm -hmm. okay, PS A jeszcze krótkie pytanie na temat 3DSa. Mm -hmm. Czy widziałeś? Czy e... myślałeś, żeby kupić? Myślałem, ale. No, tak według mnie Nintendo trochę przegapiło temat tytułów. No co, jeden Metal Gear Solid, który chyba jeszcze nie wyszedł od 3 nie wyszedł. Zbiera. Zbiera się, a więc czekam mhm. Na PS na pewno widzi Metal Gear Solid. I na pewno Wie, widzi... Cała ta kolekcja, prawda? Tak, no. e... mhm, dokładnie. Która wyszła teraz, niedawno. Na PS3. No i Xboxa Też, tak, tak, tak. tak. Mówię na PS3, więc... to jest że Metal Gear Solid zawsze był na PS3. więc prawda. jest jakieś takie zboczenie. Okej, okay, więc... Mm, może... Jakie było twoje pierwsze spostrzeżenie, kiedy zobaczyłeś prezwita tak generalnie, kiedy o niej usłyszałeś i, i jakie były związane z tym uczucia twoje. <laughs> ja, my już o tym rozmawialiśmy, tak? Bo, bo dla nas, e, dla mnie i to, to było coś wielkiego, nie? Mm -hmm. Byliśmy mega zajerani w tej pierwszej prezentacji w Japonii, Kral. to była chyba pluta. Nie, to nie było, no, to było na trzy. Na trzy? Nie, Pierwszy, Pierwsze było na Ale w trzy. tym roku czy wcześniej? W zeszłym. No i w no, to się miało nazywać na nazywać. E, No No tak, NGF-a, no, no, Ale tak, no, no, to chyba tak, tak, tak byliście zajarani, że... No, to by było, no, no, magia no, sobie działa. Szczegół, liczyło się, że zajebiście wygląda i że... No chyba byłeś jakiś live wtedy, podany, czy tak? Nie, po prostu była funkcjonalność i... Nie, oni chyba podali na pewno Uncharted, pokazali Tak, Uncharted było na 100%. No, no i to smeranie tymi paluchami po tym godziku, tym pleckach. Uh, Okej, okay, więc jakie było moje pytanie. No, no. Uh, jakie właśnie były twoje odczucia, uh, wiesz, kiedy zobaczyłeś pierwszy raz? Jasne, ten? przede wszystkim dwa jogi. Mm. Coś, co no, chyba pierwszy raz spotykamy w konsolach przenośnych. Chociaż, no, chociaż nie, przepraszam, 3D, 3 już wyszła przystawka, która dodaje drugiego joga, a wtedy mamy już konsolę stacjonarną. Tak, i na maksa, Dokładnie. Eee, A jak masz, masz tego DSA, no nie tutaj, no. to do tego z prawej strony taką przystaweczkę z drugim jogiem przyczepiesz. No, i to jest na baterie, na paluszki takie. jak się skończą baterie? <grym> no, to. No naprawdę! Jak się wyczerpią baterię, to masz z OKA. Nie, nie do nas nienawidzę, kurwa, ale to jest chujowy pomysł, bo. Tu... Jest! No jest, no jest. No, niestety, I przez co dużo stracili. Jest. Bałem się tylko jednego, że Sony zrobi, pójdzie w ślady Nintendo i zrobi konsolę 3D. O! Na szczęście tego nie zrobili. Nie gadaj, 3D jest zajebiste. Byłem na Gwiezdnych Wojnach 3D. Tak. No w kinie I, jest zajebiste, ale nie na wyświetlaczu. Generalnie no nie widać różnicy, nie? Uh -huh. Poza tym jak Anakin Skywalker, tam jak jest ta scena wyścigu, nie? Mały Anakin. Bo tak, ma ma... e, nie wiem czy wy, kojarzycie, wypina mu się taka uprząż, nie? I ten silnik tam no. odpada i tak dalej. I on musi to złapać, nie? I ma takie narzędzie do tego łapania. No i wiecie, jest to taki bajer, nie? że on sięga po, po tą uprząż i tak w kierunku ekranu widzów I wtedy zawsze jak to robią w tych filmach 3D to, to tak na maksa chujowo wygląda jest są takie tekstury z połowy lat 90. Wtedy. No i jak to zobaczyłem, to mówię, kurwa, nawet ten film spierdolili No zrozum, kurwa, bo tak to jest mniej więcej tak subtelnie, nie Że są tylko te dwa plany, nie napierdalać i załóżmy, nie wiem, jakimś tam chrustem po oczach nie? i tak dalej No i jest okej okay. Ale A to jest... jak sobie wyobrażałem, nie jak to wygląda na 3 ds nie? Czy, czy właśnie na tego typu urządzeniach? Słuchaj, 3DS to jest ekran wielkości, ja wiem, ja mniejszy niż w iPhonie. Tam jest ekran, ten 3DS. Jest 3D. trochę większy niż przy No Na pewno jest mniejszy niż w iPhone, to jest dobrze. No. Po, jest, jest trochę większy, większy niż, niż, niż w system, no właśnie. I na tym ekranie możesz widzieć 3D. Fanie. No to jest pierwsze taka... pierwsze 30, 30 sekund jest pół 3D, a potem jest pół. Uu... kiedyś były takie naklejki, nie? 3D, że tak No zresztą. to ja to tak sobie wyobrażam. To jest tak gra, że no taka graże, kruszysz konsolą, nie? Pod kątem, to no, ci się troszkę tam i zmieni. I właśnie tak to wygląda. Znaczy, tu jak kruszysz konsolą, to się zmieni punkt widzenia, bo nie byliśmy 3D. No, Aha, no. 3D Ale masz tak. tylko z przodu. Mhm pod jakimś, wiesz, przewidzianym przez twórców kontem. jak weźmiesz zwykły konto to po prostu tracisz, niech się no. no, więc generalnie Maciej ma teraz... Ale to jest chujowe, chuj. Właśnie zrobił Facebook. No. no... Jest kujowe. No to i czas... dziwisz się dlaczego... Nie, chociaż 3DS teraz ostatnio odbił chyba od... No tak chwalą to... się, że w Japonii tak strasznie... To tak, nie... ale spuścili cenę w dół, nie? No, no, no to, tak. no to nic dziwnego, nie? No. Wiesz, jak dojdą, tak jak, nie wiem czy wy życie kojarzycie... Albo HP wypuściło coś takiego, taki tablet, touchpad to się hmm. nazywało. Nie to w ogóle kurwa się nie sprzedawało, i w końcu to spuścili do ceny 90 dolców. I to się nie sprzedało. Sprzedało się, a to sprzedali wtedy w tydzień, i w ogóle już wiesz, zdecydowali, że już tego nie produkują. I tak samo będzie z Zakończą, wiesz, już powiedzą, kurwa, no nie udało się, za dwie dychy będziemy to sprzedawali, nie globalnie. I potem kurwa to wszyscy kupią, nie? Bo za dwie dychy to byś nie kupił, no, za człowiek, kupiłbyś za Super fazłotek, no. pod piwa, nie? No. Co, ja już bym nawet tak po, dla, dla kolekcjonerskich jakiś tam ale jazd. Zobacz. Nie wiem se kupił położył na półce. Ale, ale zobacz, jak to jest ruch, jak wchodziło pierwsze PSP no. jak było. To bo cena cena postylowała około tysiąca mm. pierwszego yeah. PSP w tak. Polsce. To no, no było w opór. Ja tak nie nie była impreza, jak to się nazywało mówiłeś? pisałeś o tym ostatnim PlayStation Experience. Dokładnie. Pierwsza, pierwsza jedna impreza taka w Polsce chyba gdzie No były? mi się wydaje. No, ja Myślę, że była, na pewno była na tej na to była premiera PSP była na pewno. Hmm. I da. wtedy była taka właśnie, że Sony Sony zrobiło. Zajebistą, zajebistą. Fajną imprezę, fajne Hestesy pokazywali nawet tu i właśnie była premiera PSP. No i cena była 2,5 tysiąca i sprzedawało się. Hmm. Bo line-up tytułów no, to jest coś, co podtrzymuje życie konsoli. No ja ale wszystko. było faktycznie tak, jak ja na przykład kupowałem PSP swego czasu, to nie miałem problemu, nie takiego, że. Nie pierdolę, w co ja będę no. na tym grał. Powiedziałem, że pogram w Tekena, kupię Gera, sobie GTA, World, nie, God of GTA War i tak dalej, i tak dalej. I są jakieś gierki, nie? A potem, jak na przykład się pojawiło to PSP Go, no to... Że co, że teraz będzie to samo, tylko będzie... Znaczy, PSP Go Internet miał... Do... Mia PSP Go było próbą y, tego, co wprowadzili w Wicie w tym sensie, czyli y, sprzedaży online, ściągania... No tak, no, tylko to jest, wiesz, to jest bez sensu, tylko nie? Tylko brak tak. jakiegokolwiek nośnika, Czyli w tym wypadku, tak jak tutaj są te karty z grami w PSVicie Brak tego w PSP GO zabiło to PSP GO No bo kupiłeś dziecku PSP GO, bo masz graj A tata gdzieś się w gry wkłada? No albo no, data da daj kartę no, no i ojciec ci nie da karty No, stary, no. ale potem sam kupisz chul, sobie groszy. krowy za 3000. No. tysiące No No No coś. Okej, okay, ale wróćmy do Tak, tak Bo do początku bo moglibyśmy dużo rozmawiać o tym w rynku całych handheldów i tak dalej, i tak dalej, o różnych premierach, więc jeszcze wróćmy do Twoich odczuć, jak on właśnie PS Vita. Yy, no, na pewno dwa ekran dodatkowe, plecy i przód. Yy, bardzo bardzo fajne, dziwne żyje. rozwiązanie, które, które, tak, bardzo duży panel, chyba z wielkości, nie wiem. No, a wyświetlacza tak sprzedaż. No, no, mimo wszystko, wyświetlacz z wielkości. No, Iphone'a, tak. Iphone, no tak. tak. IPhone a. Wiesz, <laughs> Dokładnie, A więc to też jest Ten, spory ten, ten, ten tylni pan ma fajny smaczek, ponieważ są te Tak, e, z Dokładnie, PS. Krzyżyk, czyli trójkącik, tak. Kwadracik, sorry. Kwadracik, Kwadracik, Kółko, krzyżyk. No. Fajny no tak, podobał mi się. Bardzo mi się to spodobało, kiedy pierwszy jeszcze raz zobaczyłem. Jakieś szczegóły. No. No. Zatem cała konsola jest tak zgrabnie zrobiona, jest, taki, jest jednolita. Mm. Jest jednolitym urządzeniem. jest. Można powiedzieć, że tutaj, e, już nawiązuję do tego nieszczęsnego iPhone'a, że cię nie rozumiem, jest troszeczkę za, wzięte ze stylistyki Apple. A. Czyli jest jednolita konstrukcja nie licząc tych, tych, znaczy, no, na śrubki. Jasne, no... Gdzie ma wejść na śrubki? O, to takie cztery. Nie, za, nie zauważyłem ich. Detal. Ale nie, no, no tak, no ale... Chodzimy o ale samą budowę, samą budowę konsoli. Czyli niesopływowy kształt taki, Dokładnie trzyma w ręce. Dokładnie. No, jak się zobaczy... No, DS-a no, i, i tam jego kwadratować to rzeczywiście Dokładnie. Jest... Kolejna sprawa, że no Target taki był powiedziany na samym początku, że to konsola gracza hardkorowego, czyli dla gracza, albo chociażby dla gracza, który gra... Konie, Macie, konie. Maciek, od... konie. go odgrywa gra coraz to więcej... kolejne nowe dziury. Przekonuje się do 3DS-a. To nie jest 3DS nawet, spokojnie, więc... <śmiech> Zjebiste, kurwa, urządzenie. <śmiech> Ma 6 lat, szacunku. Właśnie. Prawda? No... Sześć? No, sama konsola, koncept, tak. A, a. <laughs> Dobra. E, w temat, że to jest konsola do hardkorowego gracza, no nie? Czyli nie ma tak, że tutaj będą wychodziły tytuły, nie wiem, Auta, czy jakieś, nie wiem, przygarnijmy go pieska, Pogłaszcz kotka, czy nie wiem, wydoj krowę. Mhm. Tutaj miałby się od razu było wiedziane, że są tytuły typu Uncharted, typu Wipeout, y typu... No, nie chcę, nie, chcę, nie, nie wiem, czy to, jest, to na pewno będzie, na pewno God of War. No, na pewno widzę tak. go do War. Ma być Call of Duty na Bo jest już, APS, co, Vite, już jest chyba jakieś zdjęcie, że nawet filmik jest gdzieś urzucony. E... I mean, Killzone. Killzone, Resistance. Resistance. Filmik nawet z Resistance'a, który jest już dostępny. No, robi wrażenie. Ta gra nie wygląda jak już grać na konsoli na przenośnej. Mhm. Więc no, MGS tutaj. jest jakiś pewnie po drodze. No nosi, tak jak mówiliśmy wcześniej no, ten albo no, więc... no dokładnie. Więc tutaj no, to jest duży, na pewno duży plus. Sa sama konsola w sobie jest, no mówię, urządzeniem nowoczesnym. Jest prawdzie bardzo... pozby się zupełnie zbędnych rzeczy typu telefon. Gdzie wszyscy narzekają, że o, dlaczego ten telefon nie może dzwonić no, To instaluj sobie Skype, a będziesz dzwonił No ty no. ja masz wersję Wi-Fi, nie? Ja mam wersję Wi-Fi, nie kupiłem wersję 3G z prostej przyczyny Po co mm. mi 3G, którego nie mogę używać do grania? No, to jest chyba no. jeden z największych... A ty to się nosi. nie, wykorzystujesz? nie wykorzystujesz do grania w ogóle? Nie, to w mm. 3G wykorzystujesz tylko i wyłącznie do tego, tego programu Nier Czyli do wyszukiwania no. graczy w okolicy, którzy grają Taki Street Pass mhm. na 3D się coś takiego, a tak mniej więcej to samo Tak, powodu. tylko że tutaj Street Pass, my włączyliśmy na chwilę Street no, Pass i w okolicy tutaj Prawda? gdzieś nagrywamy to znalazł 6 czy 7 konsol już. poważnie? No. wow, nieźle u mnie, u mnie gdzie ja mieszkam wczoraj o godzinie 22 włączyłem już było 8 konsol wow, co się kurwa do 8 km w, w, w takim zasięgu km. 8 kilometrów w promieniu 8 kilometrów to to dzieje w się dzieje, w, podejrzep, się podejrzep, dzieje podejrzep, w tym kraju w ogóle? Co jest grane? że jakbym szedł przez Warszawę złączonym tym NIR, to bym nawyłapował tyle ludzi, żeby poezja, nie? Wow, nieźle. I, I dodajesz tych ludzi do jakichś znajomych, tak? Znaczy oni się... Oni... <grym> się Łukasz siedział, nie? Dobra, znaczy, znajomy, znajomy, ten znajomy. będzie moim znajomych, ty będziesz moim znajomym. A ty nie. I takie pytanie, ej, znamy się. Nie, ale pomyślałem, że będziesz jest fajny, fajny znajomych. Znajomy, nie, tak jest... jak Facebook, no. Znaczy, tutaj, to nie działa na zasadzie, że zapraszamy znajomych. Tutaj ludzie, których znajdujesz, bardziej służą ci do... Służą a wymiany ci do wymiany plików, na przykład do... rzeczy z gry. Mogą ci nowe misje dać do gry. Mhm. Mogą ci dać nowe itemy do, nie wiem, do Uncharted. możesz wymieniać się z tymi trofeami, tymi znajdkami, co ty znajdujesz. Mhm. To jak brakuje, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś tam posążku, ktoś go ma, to mówisz, dobra, ja ci dam to, a ty no mi dasz z... to. jak no ja już bym to brał. Ale właśnie ta sama technologia. W... jest to ci tak. sprawdzaj i to widzę, że to się... ma sens dokładnie, na przykład w Unit 13 jest coś takiego, że znajdziesz kogoś nie wiem, kto ma tą samą gierkę i jest w tym nie już włączony. No i w ogóle przykład zlecić z zadania, że możesz znaleźć jakiś tam super tajny cel, możesz odnaleźć, odzyskać, za to masz punkt doświadczenia i kasy. w przykład, nie masz wcześniej na konsoli swojej. Więc to nie jest tak, że ta misja już jest wcześniej, tylko no może, to są nowe misje, które są nieznane. Też chyba możesz ściągać duchy. W tak, jest w Ridge Małe. Racerach możesz ściągać duchy dokładnie i nagraszy. Tak, jakieś takie, mm, też jakie będą jakieś napierdalanki typu Taken, Pewnie tak, pewnie tam, się, no, nie, dokładnie. Jest spoko opcja, całkiem. No, więc, więc tutaj jest, no... A wracam do tego 3G, to mm -hmm. poza tym to służę jeszcze do Facebooka. No i do internetu. No i do internetu, tak, nie. Ale no dlatego stwierdziłem, że nie będę brał, po co mam telefon? No. Znaczy smartfona. No. Więc to jest. Udostępniam sobie net na smartfonie, jak potrzebuję i wtedy mogę sobie szukać ludzi w gminy, nie? No. Cool. cool, A poza tym ta wersja 3 jest droższa. Tak no, jest ten, chyba 300 no. wydroższa nawet. No. Ale ludzie kupują. No. W Playu można kupić. No więc Lutero kupuje, tak, stwierdził, że kupuje. Ten kumpel, z którym właśnie pozdrawiam Lutero, elo elo. Tak. I zmatwał tą konsolę stwierdził, że kurwa, chyba nie będę miał co jeść przez następny miesiąc, bo kupuję tą konsolę. Więc się mega ale On właśnie bierze w Playu i sprzygie. Chociaż jest świadom tych wszystkich ograniczeń, ale i tak jakoś to Ale to jest rozwiązanie, w Playu jest jakieś rozwiązanie, bo tak, z tam wiem, to można konsole mieć za 400 zł już, trzeba 50 na 50 chyba? jest za ja? stówkę, no. bo na jest za złotówkę. No, 100, jest tu, więc. więc tutaj nie jest jeszcze takie tragedia no, chociaż boję się wiesz, kruczków. Poza tym wiesz, możesz wziąć zawsze tą kartę, kupić sobie modem i podpiąć yy, internet do pytanie Tylko tak, tylko drugie pytanie, czy jak, w której wersji wychodzisz lepiej? Czy kupując konsolę za gotówkę czy na konsolę w Play No na pewno kupiłem za gotówkę, nie? No, no i zawsze. Bo 1000 Co złotych, śledzy, ja, to szczerze, masz umowę, wiesz, na 2 lata. Na dba, na dba, szczerze powiedziawszy, że Nie, na najlepiej, bo nie będzie... szczerze, że już wziąć na ratę tą konsolę, niż kupować w Play. tu teraz Play nas znienawidzi. Pozdrawiam Play. Pozdrawiam. Szczerze, to bolałbym, kurwa, od ruskiej mafii, Nie, ale ty, ale naprawdę zobacz. No. Bierzesz konsolę na 12 rat Wychodzisz z konsolą na czysto, nie, nie jesteś wiązany niczym. Hmm. Spokój. O, Escape Plan, tak, to też jest całkiem spoko gier, bo tutaj yy, fanpage wrzucił filmik do tego, więc... Yy. Tak, no to właśnie Też to jest mój kolejny zakup A, <laughs> w właśnie. planach. Okej, okay, więc co? Jakie są wasze co? odczucia na temat tej kosa? <laughs> A, no, bo mieliśmy okazję zmaca, zmacać. zmacać. Maciek no. przed chwilą macał, bo, mm -hmm. bo zanim zaczęliśmy nagrywać, Maciek zmacał Uncharted. No i jakie jest twoje... Sposowań a, to ja mam pojęcie. Dobrze, nie no, na szybko to jest zajebiste. Nie? Kurde, nie wiem, jest takie wrażenie... Teraz jak tak mówiłeś nie o tej konsoli, to sobie pomyślałem, a czy oni, kurwa, nie mają takiego planu? E, bo technologia idzie naprzód, nie? I na przykład e, Apple teraz w kolejnej wersji systemu będzie uruchamiał Mirror, nie? Czyli bezprzewodowo mając e, Apple TV, pod y, telewizorem, możesz puścić ekran z Zostępnie. swojego kompa w HDR mm -hmm. Totalnie bez kabli, nie? Tak. I wszystko. Gry, To, to jest filmy. teraz na iPadzie? Można to robić na Tak, arcade, no coś takiego, jak tak, jest teraz no, na iPadzie. W tym nowym systemem ma być, tak? Tak, i to będzie w nowym systemie. No i teraz sobie pomyślałem tak, skoro ta grafika jest zajebista, a już jest zajebista, tak, Na takim mm -hmm. PS Vita, no, może nie teraz, nie, ale przy okazji, nie wiem, PS Vita 2, PS Vita 3, a co by było, gdyby oni wyszli z założenia, no dobra, ale konsola pod telewizorem nie jest Nikomu do niczego potrzebna. Prowadźmy technologię odbioru takiego obrazu w telewizorze i wysyłajmy obraz z takiej konsoli w ręku, nie? I wtedy każdy ma załóżmy swoją konsolę i może sobie. E, Wiiu. No, no. Opowiadasz, no, opowiadasz, opowiadasz o VU właśnie No ale wiesz, tak, Takie tylko że, że Wii to jest gówno, nie? No niestety. A tutaj jest. Kurde, no to jest zajebista grafika, no. Czy jest. jesteś dziwką grafikową. Tak? No nie, no nie, nie <laughs> jestem, nie tylko... Kurde, odpalasz sobie PlayStation 3 i jakiś tam poziom reprezentuje, nie? Powiedzmy, mm. odpaliłem, grałeś w Nintendo, zgrałeś, nie? Mm -hmm. Kurwa, ta gra jest chujowa na Marca po prostu, niestety. Ale druga czy pierwsza? Pierwsza jest nawet chujowa, w ogóle najchujowsza gra jest Pierwsza jest nowe druga jest nudna. Jest tak beznadziejnie zoptymalizowana, się jak po prostu. na czym grałeś? A na playa? Na no na, na, na, na, na, na PCcie, kurde, zemulowałem. Nie tak. Nieważne, nieważne. nieważne. nieważne. Ej, W każdym bądź razie, wiesz, odpalasz sobie taką psb odpalasz to Uncharted i ja... Jedyne, o czym teraz na przykład chwilę dosłownie, że już pograłem, Miałem takie wrażenie, kurde, jakby to odpalić tam na normalnym ekranie, nie? 50 cali, jakby to zajebiście wyglądało. bo ja myślę, że by tak zajebiście wyglądało. Nie nie się nie, bo to jest właśnie magia małego ekranu, że... Nie no, ja wiem, że nawet Tekken ten, wiesz, na PSP zajebiście wyglądał na normalnym ekranie, tak? Tylko, że tutaj już masz, wiesz, ekran wyższej rozdzielczości, nie? Nie taki, jak na tym PSP mam wrażenie. Ja Podejrzewam, że dowiemy się bardzo szybko, jak tylko wyjdzie pierwsza przejściówka na telewizora. No, no. Bo no, jest ale... tutaj takie gniazdo jedno ukryte, no tak, które wiemy. jest nie wykorzystywane do niczego. Póki Aha. co? W się luczyni. A dalej. O, Damskie mi się przydały. Rado, Rado. Dobra, już no. sobie. Jest, jest taka jedno wejście, no nie, to jest nie wykorzystywane do niczego. Aha. Więc to.. Naprawdę ja się właśnie zastanawiałem, czy, czy czemu oni na przykład na pewno będzie przejście w pana HDMI. Bo możesz zgrać na to filmę, nie? Więc Dokładnie, więc... Chcieli to strzelać się... tak, że możesz zgrać film na konsolę i podpiąć do telewizora. Więc to będzie pierwsza rzecz, która będzie, to była takie peryferia, no nie, wiem, wiem, że może być coś takiego, że nie chce pod telewizor podłączyć i piekać. Coś PSP chyba miało taką możliwość. No miało, było, tak. było coś takiego, że. No poza tym PSP można było wykorzystać jako pada, nie? Do PS3. No, tak. Można bez drugiego bez analoga, to by było kurwa, ciekawe. Na podzielonym ekranie na przykład kiedy zona w na nam na jedna jogu. osoba ma kurwa dwa analogi, a druga jeden. Kto daje dupę? <śpiewanie> no. Kto, kto daje więcej duch? Duch. No, Więc nie, generalnie są wrażenia są zajebiście pozytywne i w ogóle ekran jest responsywny na przykład to, co mnie rozwala na maksa, no, bo jak odpali się, nie wiem, telefon z Androidem tak, Czy... i to nawet drogi telefon, powiedzmy, za 2000 no to one nie są, to nie, to nie jest, to nie działa tak, jak to na iPhone'ie, no niestety. No. Nie, nie działa to w ten sposób, a tutaj raz mają zajebisty plus, bo nie mają androida A najłatwiej byłoby, najłatwiej było, ale tak jest, no teraz <grym wszyscy... <grym wszyscy No ale wszyscy kurde teraz tak robią, nie? Wszystko jest Pakują kurwa na androidzie, nie? No i nawet Sony, no przecież nawet kurwa był jest na androidzie, tylko go ograniczyli, nie? Do, do, ten, ten nowy, ten Fire, dotyko, Fire. Fire. no to jest też na androidzie, tak? No to można sobie wyobrazić, że przecież było już podejście do tych smartfonów z grami z Playstation nie czy... Superia Play, tak? E, no, nie, o, o, o, korzystałeś z tego. Nie. Na tabletach e, Sony z Androidem, no, no. też jest usługa PlayStation. Ma Macaliśmy to chyba nawet. No. Na no. Odwalałem, można sobie no. pograć w Crash Bandicoota jedynkę. No. Chyba, jakby tak gra wyglądała w Crash Bandicoota jedynkę na psx -ie. Tam chyba kurwa jednego poziomu nie przeszedłem, no doszło do wniosku, że to najkrósza gra jaką grałem. No nie da się kurwa w to grać. Ja też grać. to grałem właśnie. Nie da na się placie. kurwa w to grać, no. To go jeżeli chodzi kurwa niż na psx no Ja y, właśnie, a propos, A propos, mm, odpaliłem na PS trójce GTA, GTA London Z PS-1, nie? Taka anegdota A propos jak gry kodą. No i ile jak tam miałem? się miało? to udało? Normalnie. Masz wsteczną kombatizm? No. Aaaa... I to... I e... to... No, no właśnie, tutaj no. Już... Taką... <laughs> Ma, no, <laughs> z tych haczów są... Mam no. Linuxa! Załatali chyba software o tego... Mam, o, mam tak. nawet stare te czytniki kart, nie? No, masz taką, taką najbardziej płacioną, pierwszą, pierwszą. No... I no. nieważne, bo to nie o to chodzi. Odpalasz sobie tego Crash Bandicoota, no... Znaczy Crash Bandicoota GTA... I to no. się tnie. 9 rdzeni, jeśli dobrze pamiętam, jak mówili przy wyjściu tej konsoli 9 kurwa Plus rdzeni Plus kilka ukrytych, wiesz, Kur... pokładów mocy Kilka tak. poziomów pokładów, I pokładów i ukrytych mocy I mnie GTA longą Ale, prostu... Ale to jest chyba, wiesz... Kurde, tak ja się odpalił mgs drugiego Bez tego... Bo ta malizacja teraz wyszła na PS3 To też by się ciało jak głupie nie wiem, no ge generalnie fast, też... To jak kiedyś, jakbyś kiedyś chciał odpalić na szybkim komputerze, gierkę ze starego komputera. Bardzo starego, nie wiem, Wingsy. Kaliście taką gierkę? To mm. Latało się takim samochodem, skiem no. Jakbyś odpalałeś tą gierkę na nowym komputerze w miarę takim no, na tamte czasy, szybkim, to samolot leciał tak. Iziu! I nie znaczyłeś no, nic ni by zrobić. Klatek, no Dokładnie, to może tutaj jest, jest drugą stronę po prostu, że próbują z, wiesz Zwani, próbując zwania, obliczenia sobie jakoś tam Zresztą już przymula się na tym etapie, bo nie jest to wolnego <grym> obliczania. No w każdym razie śmiesznie to wyglądało, nie, ale tutaj mam jakby takie wrażenie też, że i ten cały sklep, nie, i to wszystko jest generalnie jakoś tam lepiej pomyślane, nie, jak mm -hmm. widziałem na przykład filmiki na których gościu, nie wiem, ściągał tą aplikację do Facebooka, nie? Mhm. powiedzmy, to jest taki kurwa temat, że jak widzę aplikację do Facebooka, to już mi kurwa ręce opadają, nie? Zasadzimy się kurwa naprawdę na wszystkim kurwa, na papierze toaletowym powinni Jest taka po kurwa, jest taka e, drukarka do taśmy, że siedzisz w kiblu i odpala sobie face'a kurwa na iPhone'ie i przez bluetooth się łączy z tą srajtką i ci na srajtaśmie drukuje kurwa walla. Zajebiście, bo bo nie, nie może musisz... się korwato podetrzeć. podetrzeć, nie? No, ludzie pierdolą takie e, rzeczy. Znajoma, no. na ten była, zdjęcia. No, <laughs> Na druku, i druku na druku całego Ola, nie? na druku na druku na druku na druku widzę już tego Facebooka, to już na druku opadają, nie, już z drugiej strony, jakby pokazuje to pewien potencjał, nie? Że no raz ten... mają od pierwszego dnia tego ze Facebooka. Twittera? Twittera jakieś tam inne rzeczy, nie? I widać, że oni poważnie do tego podchodzą. Nawet ty gościu tylko... z, z tego z nie? Który no, wiadomo, w że, że polskie oddziały. Stanę. Polska, Europa chyba się nie ma. A, no. przynajmniej, a przynajmniej Polska. No ja domyślam, że mnie to nie dziwi. Że... Znaczy, ale z drugiej strony. To znaczy, widzisz, tak jak ja mówię, nie, to nie jest. Wiem y mimo, o co ci chodzi, że no, mają duży potencjał, nie? Że już na samym starcie dostali tak naprawdę mocny support. No, tego, no, wiecie, no, wiecie. no wiesz no, e, miałem przez jakiś czas ten telefon z Windows Phone'em e, i, i co, no zajebiście, nie? Tylko jak update miał wyjść do Twittera, nie? To wszyscy kurwa czekali przez pół roku, nie? Bo konsola była na liście, wiesz, tej ja. rozwoju, załóżmy aplikacji mobilnych na konsolach, ten telefon. system. Na samym końcu, nie? No i teraz, jakby pokazując, że oni wychodzą od razu z tym Facebookiem, a nie na przykład, wiesz, ktoś rzuci temat, no fajnie by było, jakby był Facebook, nie? Bo jest tam internet przez 3 A oni powiedzą, o faktycznie, kurwa, fajnie. Zróbmy za pół za roku rok. będzie, nie? No. Rozumiesz, więc tu, jakby masz wszystko na początku. Masz zajebiste gry, od samego początku. Tu jest jakaś uda, chujowa kamera w tym. Tak, jest. jest. Yeah. Ale to jest kamera z chujowa, dlatego, tutaj przynajmniej ona jest wykorzystywana tylko do dwóch rzeczy. Do tej wirtualnej rzeczywistości. I do to tyle, w sumie do A czy, a Przedniej propos wirtualnej rzeczywistości, miałeś już okazję coś testować w tym temacie? Tak. Czy coś Sony dorzuca no, do...? może do... stestujemy. No, Stestujmy tutaj, tak. to zobaczymy Twoją opinię. Ja eee, tak, więc sytuacja. co ciekawe, co ciekawe w samej, jak kupisz konsolę, dostajesz od razu trzy gierki z tą wirtualną rzeczywistością. Czyli tak, 3DS, tak. 3D, tak. No, dostajesz 10 kart, w zależności od tego, jak, jak jest duża gierka, tyle kart używasz. Mm -hmm. No, w właśnie... A karty można dokupywać, tak? dokupować, tak? Podejrzewam, że w tych gierkach, które, mają, które są przygotowane na 3D, nie, mm -hmm. czyli te. Hmm, z tymi mają w zestawie karty swoje. Aha, aha. Okay, więc jak to działa, mniej więcej. E, kładziemy sobie taką kartę. Tak, kładziemy sobie taką kartę. odpalamy gierkę. To ciekawe, wiem, że na pewno w Reality Fighters. To, to co grało na Kinder i, tak. i Oliwie. Nasi, i... nasi ci. A Widzieliście no, to dobrze. foto że jak się liżą. Weh, no. no dobra, będziemy o tym później mówić. Później ich pozdrowimy czule <grym> Chujem no No to jest instrukcja, tak? Dokładnie, jak co, co z tym podkowie, zrobić? No, znaczy, Pamiętajcie, no, się... nie fapować na to, to przede wszystkim. Mi... No i pokazuję w minionym bagażu, ile kart jest potrzebnych do rozgrywki. Shit, grafika znowu mnie rozjebała. Grafika <grym> jest... jest zajebista na takich I to jest pojebany, to ciekawe bo bo to jest jakaś taka gierka darmowa, która była dodawana do. do konsoli. Tak? Do konsoli no. mm. Bardzo fajna jest piłka nożna w której z tych wszystkich kart boisko na stole, podsuwamy się i mamy tutaj boisko do gry, no ale no, nie możemy sobie rozgrywać wow. o mistrzostwa. Mhm, więc teraz tak skanujemy to, co jest na stole. No dokładnie. To ja będę komentował O, no, wow wow wow. W pierwszy wypadek. W pierwszy próby lotu. Ale gdy się wytrzymało nic się nie stało. <głos> Kupiłeś takie tu i wszystko inne? Czy, czy Na razie ryzykułeś... mój tu jest zwykle <głos》>, papierka. Tak jak Masz widać. w pudełku. Dokładnie. Karta, która wygląda. O, zaczęło się. Karta, która wygląda tak, zmieniła się nam, prawda. Wirtualne pole Wirtualne. bitwy! Trzeba. W zależności od tego jaką kartę użyjemy, yy, powiększa nam się, prawda, domek i poziom trudności przy okazji. Hmm. To jest taka prosta gierka, prawda? Ktoś kiedyś powiedział, że nawet może wrócić po, jednym, po jednej grze, można nie wrócić. Cieszę. Weź, pokaż jeszcze Uncharted, jak na przykład wygląda. Ale to myślę, że może no później. Po, po już niech teraz pokażę. No dobra, no, no tak Jak już kręcę. Wiem, że wszyscy już wiedzą, jak działa obsługa, no. po tym nie będziemy się to rozwijać. Roz, roz, Rozważyć. Ładnie, że... proszę. No tutaj. Fajne jest to, że w ogóle wiesz, przemyśleli, jakby też cały interfejs, nie? I to nie. Nie jest na przykład ten interfejs znany z PS3 obecnie, nie? Tak. który tak, już tak, mi się tak interfejz. opatrzył trochę. Mm. No, trochę się trolololo ładuje. Się to jest jedyny minus chyba, to większy. No. No. No. że mają te karty pamięci za, za wolne, nie? bo tak... Nie wiem, to są specjalne A, ale karty Właśnie, Sony. ja czytałem właśnie, że e, w nie dlatego, że chcieli więcej hajsów wyciągnąć mhm. z ludzi, tylko dlatego, że muszą być odpowiednio tak. szybkie, żeby Mimo przesył wszystko. danych był. Tak samo jak chyba nie możesz... Znaczy, możesz ładować z, przez USB, tak, tylko ale jeszcze cztery, razy... dobrze no się ładuje I, I jak podpierdolisz, jeśli byś włączył ładowarkę od wity no, do miastka wady. i podłączył coś, jakieś urządzenie, to by Ci się spaliło. Tak więc nie podłączaj jest... yy, ładowarkę dwity do swojego telefonu. Czy do czegokolwiek, co będzie Ci pasować, <śmiech> bo no. się no. zjara wszystko. E, tak tak, Uncharted, to cza... jest tutaj czarny rynek. Mm. Czy tak mówiliśmy wcześniej o tej wymianie rzeczy między ludźmi, no. którzy grają to samą grę. Mm -hmm. No i to odpalałem się na NIR, czyli ta aplikacja do wynajdywania znajomych. A czy jest coś takiego, że możesz walić screenshoty z tych gier i zapisywać gdzieś na karcie Tak. Czy? O, i to jest w jest jest, mm -hmm. w Jedyna gra, która nie pozwala w czasie gry, to jest Wipeout. Mm -hmm. A ich ma P? Próbowałeś coś? zrobić jakiś screenshot? Czy to też jest niedostępne? PSP? Pytam, w tak. PSP chyba nie było takiej opcji. E, ale nie, czy? Czy, czy na grach, które odparasz na wicie, no. były zrobione pod PSP, emulowane na wicie? Na mam jedną grę na PSP, która była i teoretycznie powinna działać i nie działa. Aha, no. <grym <grym <grym <grym więc ty, tyle w temacie. Tak jest. E, no tak, no tu mamy różne trofea, które znajdujemy w czasie gry w Uncharted. Każdy, kto grał, to podejrzewam, wie o co chodzi. I te trofea możemy sobie wymieniać z innymi graczami. Jeżeli my nie mamy czegoś, a ktoś ma, to możemy mu się zamienić. Powiedzmy, nie wiem, my szukamy hiszpańskiego złota, a, a ktoś szuka klejnotu, prawda? No to wymieniamy się. My udajemy klejnot, do dajemy hiszpańskie złota. No fajna I, sprawa. I tak zachęca, jakby do wychodzenia z konsolą na, gdzieś na miasto, żeby wymienić się tymi pierdołami. No, żeby oddać konsolę panu. Żeby <laughs> panu w Nie, żarty żartami, ale tak. No, wydaje mi się, że to właśnie po to, właśnie robione, żeby ta konsola służyła do tego, czy czegoś więcej niż do siedzenia w domu, tak, bo dużo osób, jeśli już ma konsolę taką przenośną, powiedzmy, no to często po prostu siedzi w domu i gra na niej. I, tak. i rzadko zabiera gdzieś, nie wiem, do tramwaju, czy do pociągu, czy na uczelnię, czy do pracy. Czy znaczy, no u nas jeszcze jest tak, no nie może nie jest tak chodzenie z konsolą jeszcze, nie? No to niby te telefony, a smartfony prowadzi, z że można grać wszędzie, już ludzie zaczęli się tego zgrzajać. A wiecie, jak widziałeś, gościa, który siedział w PSP w to było. Kurwa. Sam, każdy... tak, sam tak reagowałem. I, kurde, i każdy wieś łypał co, co, ta, co, co, co, co tam, łupie? co tam. Co tam się dzieje, no? no, to jest tam Uncharted. Wygląda zajebiście według mnie. Czyli. Y, Uncharted jest chyba bardzo dobrym przykładem, jeśli chodzi o, o zaprezentowanie mocy i możliwości konsoli tak, tak bo... Uncharted i wipeout, to ciekawe. Mm -hmm. I to jedno z wykorzystania z, jedno z możliwości wykorzystania tego dotykowego panelu, prawda? Czyli wybieramy ścieżkę. Jeżeli jest przejście, to on przejdzie sobie, nie? Mm -hmm. więc To nam to ułatwia bardzo fajną sprawę, że tak jak w większości Gia tego typu, człowiek kombinuje 10 razy, żeby skończyć tak. na półeczkę i zawsze się omsknie, no, więc tutaj nie mamy tego problemu, prawda? To jest powstrzymał? Macie że ludzie, którzy śledzą no. naszego bloga, będą mogli obejrzeć to, bo tak, my sobie tak gadamy tak. do mikrofonu. Tak, i Tak, będzie ludzie w nagrywali, coś o nic nie. Właśnie, więc... Y... Nie, wygląda mega zajebiście po prostu jest, tutaj jest kolej, Kolejna opcja. Nie. Tak, tylko nie nie włączę się teraz na no to. Tak. E, coś takiego jak e, robienie zdjęć. Zdjęcia robimy po to, żeby odblokowywać sobie specjalne jakieś tam bonusy. To pewnym miejscu nam się włącza tej ikonka aparatu i wygramy wybieramy, strzykamy fotkę. Tak, mhm. prawdziwym aparatem. Dokładnie. I te i... psuję zdjęcia. W wypadku, że mamy nowe zdjęcie, którego wcześniej nie mieliśmy to takie zdjęcie nam poda nam czy trafiliśmy w wytyczne mhm, No i trzeba, trzeba mieć 100% oczywiście, żeby było na, na plus dla nas dobra, okej okay. Okej, okay. nie no to... Kurde, no to tak jak ja mówiłem, nie mi się zajebiście podoba to jak to w ogóle wygląda nie. No jak mi się podoba No kacjanki są sam po prostu <grafy> Graficznie jest, graficznie jest bardzo dobrze, nie? I teraz po jest... Jest... polsku. No, no właśnie, jeszcze mógłbyś wspomnieć o, o tym, że większość tytułów jest po polsku. Tak? Wszystkie wydawane przez. wszystkie tytuły Sony mm -hmm. to są tytułami po polsku. A, a to jest naprawdę spory liner, chyba przygotował Sony. Jest... Chyba są same tytuły Sony na początku. Nie, to, czy nie, nie, Ubisoft. Nie, ten... Ubisoft coś tam no, Oni jeszcze. zawsze dużo wydają Ubisoft, tak, bo mają mnóstwo środków i licencji, które można sprzedać kolejnym frajerom. E, Ach, I tak. jej na pewno coś. No i jej to obowiązkowe. Kolejny, Need For Speed. No, słyszeliście, że UEFA 2012... No i El cóż co się Jest FIFA. No, jest. No, yes, bo graliśmy w demo, tak. No, znaczy nie, ale... jak ja grał, ale... Ja, no. ja grał. Ja grał. Ja grał. Ja grał. Ja grał. A, nie wiem, co jeszcze? No jak wasze wrażenie. No właśnie, jak wasze wrażenie. Byliście bo... na prezentacji, na tym wspaniałym spotkaniu, prezentującym i no, planującym Nie, jestem, tym jestem za bardzo gawę, szczęśliw, jestem tak? bardzo na razie mi się podoba. Dobrze. Tak? Bo, tak. Nie, bo generalnie jestem mega tak ciągle bo, bo jest taka na torcie. w napięciu, taką sama, można tak powiedzieć. I, I jestem super zajarany, tylko to co Luter zwrócił uwagę, że przyciski select tak, o, i star tak. są takie dosyć... Dziwnie, Co to ciekawe. Są malutkie dość i w W właśnie. No. Wydaje mi się, że to jest zrobione po to, żeby przypadek nie wcisnąć w tym czasie gry. Bo ja miałem ten chyba na PSP, właśnie, to tutaj... że to jakieś guziki. Hmm, rzeczywiście, go, bo. Tak, jak ktoś ma większe kciuki i takie. Ale nie ja, było to, też tak, że chleba, pułapę, Guzik tak. od PSP od wyłączania był w takim miejscu. Tak, no, że można było o niego zachać. To jest wydaje mi się, zrobione specjalnie, troszeczkę w są te przyciski w takich miejscach, żeby ich przypadek nie wcisnąć w czasie grania. Różni ludzie grają, wieni grają na spokojnie tak, inni grają, tak, dużo jest tak, nie? Prawda. No. Znaczy, no, tak jak Bartek, napierdalają głową w ścianę. No, no I można dranie. i tak, nie? No, tylko wiesz, no, no. Wie, tak? No. Jedynym dziwnym rozwiązaniem jest kamera tylna. Która tak nie przypełni przyłatał, wystaje trochę z całego tego zarysu konsoli. Mhm. Mm tak jakby tutaj trochę. No, nie zwróciliśmy uwagi, bo. No bo. bo, wiem, bo nas, ona jest wiem, ona była w takim wielkim, kurde. No żeby nie nie zajebał, bo oczywiście tak. No Najlepiej z to, że, chci... że w którymś. W, w, w, w, no że właśnie, o, tak. w złotych tarasach w, na standzie była konsola, która miała sformatowaną kartę. W ogóle w, konsola była sformatowana, miała jedną tylko i wyłącznie opcję ustawienie. Tak wygląda stand w złotych tarasach do reklamowania konsoli. Ale... A propos, a propos, jeszcze a propos tych, e, tych blokad właśnie na, na evencie, nie? Że, żeby nie zajebać to sobie pomyślałem, że na pewno, kurwa, Oliwier jak i jego znajomi, kurwa, którzy nie mają pieniędzy będą chcieli, kurwa, ukraść tę konsolę, nie? No, I przecież, to, to, to... Każdy tam będzie chciał z konsolą, kurde, wyjść. Ja nigdy, powiem szczerze, nie wiedziałem, że aż tylu sławnych ludzi yy, kupuje konsolę. No, no, bo przecież jak tam zobaczyłem zdjęcie, to tam prawie połowa polskiego. No, cała obsada polskiego. miłość kin... Była. No. <laughs> jaki, jaki, je, Jeszcze mu że nawet Rysiek był żywy na miejscu. No, no. Rychol... O nie, on już wczoraj. Wczoraj zmarno. Ale my widzieliśmy przed jakiś no. odcinek, chyba jak siedzieliśmy kurwa z tymi browarami tutaj, i musieliśmy zapić kurwa tą imprezę to jakimś cudem trafił nam się w z No bo planu, już na się... Monster był dzień wcześniej. No, no właśnie, właśnie, my to na YouTubie zlukaliśmy, jak się wypierdala łóżko klasycznie. <laughs> klasycznie. Dobrze, przynajmniej, przynajmniej dobrze, że zarazem kartą na niego nie są no, no, ale, ale tak. praca kamery, to z że praca kamery jest jak w Battlefieldzie, nie? Jak nie. Tam, no. Wiesz, no. Praca kamery jak z Bfa po prostu. No, dobra, no to Jeszcze powinien się pojemność napisz, tylko respawn do no, <gry> I, no, no, no. I z tą ręką taką się podnosi, wiesz, tam. no wiesz. No rados, co tam powiesz, no, no, ci, no, jakoś, To jest to jest jakoś trochę monotomatyczni, no bo wrażenia były. To jest tak naprawdę. A to co mówiliśmy, że mhm. jest świetnie yy, jakby jest świetny design. I tak. kiedy trzymasz ją ręce, czujesz, że trzymasz konsolę w ręce. Kiedy mimo, trzymasz 3D i, i nawet, jak czekaj, bo nawet mimo tej całej, e, jak to się nazywało, tego chwytaka antykradzieżowego. No to, to był pancerny, naprawdę <grym> był pancerny gówna. I nie tak ta konsola ty... całkiem nieźle le, leżała w łapkach, no. tak? Więc to, to, to, to już dawało wrażenie, że ta konsola, nawet jak będzie się nią no, Po prostu będzie dobrze się trzymało. No i... i... Czujesz, że to jest konsola? Mm -hmm. I że to nie jest zabawka jakaś taka jak 3DS. Że w no. mm, 3DS się czujesz ten pierdolny plastik, który za chwilę ci się pewnie rozsypał. Coś tam skrzypnie, będy. coś tam. No jest. w tym w ogóle, w tym lajcie w ogóle tego nie czujesz. No ja wiem. Szczególnie jak tak strasznie. No, i to sobie. sobie Ja naprawdę, ja mam wrażenie, że to już jest popsute, a to działa. No to działa, to, to działa i całkiem dobrze. No, I bateria co masz? I... miałem swojego czasu. i bateria całkiem jadałem. długo dalej ja Chcesz, ja mam tu sprzedania swojego Nie, ja nie, nie, tak, tytuły po prostu. Ten Lejton, nie? Powiem tak. na Mam, mam zajmij. Dwa, najlepsze... M -m -m -m dwa najlepsze tytuły na tą konsolę. Pokémon i GTA. na tam Które możesz kupić za 79 centów? Mam, mam. mam. No, no, no, to też mam, ja ja wszyscy mam. mam to też ja kupię na, na promocji. Na weekend była, na Presidents' Day. E, więc konkurs. E, co jeszcze? Zobacz, jakieś porównanie z 3DS-em może coś? Z 3DS-em. Chciałbym co? mieć w czasie jakiegoś 3DS-a ale dobra. No miałeś, ma całeś 3DS-a. Wyglądałeś no, na, na YouTubie, no. W sumie w dół chyba te same... Lepiej, że jest tak? cięższy przede wszystkim 3DS. No takie wrażenie, mimo wszystko. Chyba. Jest cięższe? Hmm. Nie widać. Znaczy też go miałem, miałem w tym nieszczęsnym antykradzieżowym chwytaku, więc ciężko no, to powiedzieć. właśnie nie wiem, my mieliśmy tak na ludzie całkiem, bo ludzie z nintendo wierzą w, ja w czystość. Luzi. Wiedzą, że jesteśmy rycerzami dobra <śmiech> i wykonajnie <śmiech> na eventach. A, no, no nie. A ty wiem. też wtedy Radolf byłeś? A ty nie, ty nie, nie ja byłeś No to właśnie, to może Radolf się wypowie A ty przydaje się, bo on go nie dotykał nigdy Nie, nie dotykał ja go dotykałem, tylko na innej imprezie Aha No Jak go dotykałem na innej imprezie to dziwnie, nie... dziwnie, dziwnie no, to nie też miało Bo to była chujowa impreza, to, swoją drogą to, no. to, co się nie udało Nintendo w eee. Czyli wiele innych rzeczy No ale no, akurat nie będziemy To czekaj Nieważne ważne. Przypomniałem się Co? Targi a dobra. A, pamiętam, ono, no, a, dobra. Pamiętasz? Pamiętam, On-Off. Zajubiste były. No, wfak, nie, też się komuś też nie udało. No, wcale się nie dziwię, że w Warszawie nie będzie więcej tej imprezy. No. Tak. A co, ale powiem wam, że ja, to ja szczerze żałuję, bo poprzednie Target, co były... E, co się nazywały? TGA. TGA, co były, był całkiem spokojne. No, tylko, że no, one się nazywały do... on a poznałem Game, Game Arena. Ale... No, no tak. bo odwiedziło te... te dobra, te I, I wraca. Do tak. ale a, dlaczego w nie może być dobrej imprezy? Bo nie nazywamy się Poznań. Nie, dlatego że mamy chuj... kiepskich ludzi od organizacji <śmian> <śmian> takich rzeczy. To prawda. Dwie podstawowe sprawy, takie... zaraz wrócimy po to, to, zbierajmy to myśli. To podstawowa postawo, wada całego tej eventowania w Warszawie to, to, wydaje mi się jest taka, że tu pracują ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, co sprzedają. Co, co mają reklamować. No to wiesz, ale to jest tak samo... To ja są chyba tak jak z większością rzeczy tutaj No e, w... Jezu, w Lublinie jest ta knajpa Podbar, nie? No jej no wydawcy wysyłali im gry, a potem też kurwa z wydawców nasyłamani psy, no to ogóle, kurwa to jest Dobry rap jest pa... jo. Dobry rap, nie? Nawet rendy. Powinni kurwa ich zlisować, wiesz. Wziąć koszulki i nagrąć filmik na YouTube'a Właściciele <laughs> Podbara, no nieważne. Generalnie chodzi o to, wiesz, że jakby nie ma osób, które w ogóle, tak jak mówisz, nie, mają w ogóle jakiekolwiek pojęcia o tym, co robią. Nie? To nie lubię, że powinni zatrudniać takich ludzi, jak my. Bo <grypto> reklama. Kryptoreklama, bo, bo powinni. Ale na pewno są, są ludzie, którzy wiedzą, co mają sprzedawać, co, co to jest, wiedzą, co to jest PS Vita, wiedzą, co jakie gierki wychodzą na nią, wiedzą, co to jest 3DS, wiedzą, kogo zaprosi na imprezę i, i wiedzą, żeby nie robić sobie, kurczę, janiaka twarzą PS Vity w Polsce. No. No to jest. Tak ja jak sobie. w tym filmiku z Berlina, tak? Z premiery. No, no to fajnie, jakby jak, jak, jak, jakaś maskotka wyszła, tak? Nie wiem, tak jak.. No bo e... widzieliśmy na destrukcyjdzie z... był my. filmik z premiery w Berlinie. W chuj ludzi, w chuj standów widać, że tam są kurwa gracza, nie no. coś kurwa pseudo-celebryci, którzy się, którzy się wjebali, żeby sobie jebnąć fotkę na pudelkach czy coś na Takie. No. Tak jak... i nie wiem, jakiś właśnie maskotki. Widać, no że to tak, było kurwa dla tak, graczy. Tak, przede wszystkim to nie było, że.. To... Tak jak powiedziałem Maćkowi, że ta impreza to było po to, żeby pokazać, że celibryci... Że jest takie chyba mylne przeświadczenie, że bycie teraz graczem jest glamour. Jest takie o, no bo, ja jestem kurna graczem. Bo, jest, bo jest kurde problem, nie? Bo moim, mo moim zdaniem jest tak, że oni dobili do tego, do tych 600-700 tysięcy i jest teraz stary i 600 tysięcy to jest taki próg, którego oni nie mogą kurwa załóżmy od pół roku przeskoczyć. To nie rośnie, nie? No i stary, co Znaleźli zrobić w Polsce, nisze. żeby ktoś kupił Twój sprzęt? Jakikolwiek, nie? Jak się robi w Polsce reklamy, oczywiście w telewizji, kurwa płaci się, nie wiem, Markowi, Kondratowi, nie? Żeby opierdalał bank. Chaka Nurisa się... się zaprasza. Tak, czeka Norisa teraz się zaprasza, nie? Czy wie, był wie, No dobra, no zajebiście, nie? Tylko wiesz o co chodzi, że jakby za tym nie idzie... U nas się nie reklamuje produktów jakimiś tam wartościami i czymś, co za nimi stoi I... Tylko dupo Tylko dupo No, no, no ale to... stary, no brakuje tego, żeby kurwa dziwki po prostu na tą premierę sprosić ja Każdy, by kurwa... no. Każdy, miał... Każdy będzie miał... Widziałeś Widziałeś zdjęcie Każdy będzie miał obciągnięte kurwa, kto wejdzie Ale... Kurde, widzieliście jest taki, jest taki tekst chyba Prokopa, że już upraliśmy taki bezwity, ale był pro, tekst w gdzie Procop trzyma konsoli tak. Kurczę, nie spotkałem się z urządzeniem, które ma ekran dotykoły. Gry, taki super wyświetlacz, kontrolę taką i w ogóle. Ktoś ładnie to, to skomentował chyba na jakimś demotywatorze, że kupsę jakiegokolwiek smartfona. No jeszcze by było lepsze, było jakby było jego zdjęcie, no i mówię, kurwa, no właśnie nie, nie widziałem nie, takiego urządzenia, o którym nie łapie, na przykład... <grystanie> iPhone, nie? Nie, wiesz, wiesz, w życiu kurwa, pierwszy raz takie urządzenie, ekran dotyklowy gry. Ale wracamy do gry. tematu 3DS, a to rano. Tak, 3DS, -a, dobra. Znaczy, w sumie już sporo powiedzieliśmy, tak naprawdę, na ten, No mądre, ale... Nie, no bo tak, jak chcemy, to To widzę, że ty w TV nie pracowałeś parę, parę, parę lat. No, to no, dam, no, dam, no, no, no, no. Ale nie, sorry, no, bo wspominaliśmy na przykład o tym, że, e, o tym analogu niefortunnym, który był nabudowany tak naprawdę w tej nakładce do 3DS-a, nie? Tak. To jest e, ciężkie wspomnienie. To jest bardzo ciężkie <grym> wspomnienie. No ale dobra, przy oh, tak, tym. O 3D gadaliśmy. Tak, gadaliśmy naprawdę... o tym, że ta konsola nie wygląda. Że ta konsola hmm. wygląda, tak? No. To jest sprzęt dla gracza, którego nie wstyd wyciągnąć w jakimkolwiek publicznym miejscu To żebyś był Glamour Wtedy jest glamour. Jest glamour jesteś który taki czujesz jak Janiak Ej, proszę was, ale to jest tak dobra, bo ja, ja lubię co prawda DS'a Ale wyciągacie coś takiego, robicie coś takiego i to wygląda jak puderniczka, tak? Albo jakieś lustereczko No proszę A was, to tak samo jest z 3 czy to, to się jak ja, ja dzisiaj to ogarnąłem e, Z tym, z padem chyba od SNES'a No to jest takie kwadratowe jak pad od SNES no, no, Nie? Jest. Ale to, kurde, dobra, ale... ale ile oni lat temu to wypuścili Ale wiesz jak ale. dla mnie to Pamiętale, wygląda? jak pierwsza wersja? To była kurwa. No nie, wyglądała kurwa. To, to nie. wyglądało jak jakieś takie chińskie zabaweczka, nie wiem, czego Sprada? to było. Sprzedawasz z Francji? E, nie, to jest europejska dystrybucja. Wpisz sobie ten e, des classic Słuchaj, ale zobacz sobie na sprawę. Każdy taka Gierka bo ktoś z Rosji przywozili Rosji. E, rodzice jajeczka. Nie, jajeczka, no. Kolo? No, no tak. Kwadratowa, nie? No, no, no. Urwać no, no, no, to musi. No, i właśnie, jest kurwa gierka. No, no wygląda u No i dobra, właśnie powracamy do, do tego do tego porównania. Eee, więc e, na pierwszy rzut oka, tak? Po prostu mamy zajebistą konsolę, która zajebiście wygląda. E, działa, działa. E, naprawdę ma dobrą grafikę. Bardzo dobrą. Genialną. <grym> Najpierw <Genialną. grym grym grym> wyżej stopujemy. E, a nie jakieś chujowe. Ma e, dobry. Na dobry e, Ekran dotykały, bo w 3 d ciągle je... jest ten naciskowy, e... jak mam się ładnie tak. zlepoła, oporów. oporowy. Wy siedzicie w tym angielskim oporowym. Oporowy, oporowy. no, master franczyzny, Master Frenchyznobiorca master No, Frenchyzobiorca? W że coś takiego znaleźć w internecie. I wtrącamy wow. <laughs> tak bo od czasu do czasu. No Bo to mądre słowo. <laughs> jak powiem mamie przeobieź, ona mi daje dokładkę. Fajny patent jest z tym od spodu, ten z tym mistrzem. Z z no, no to jest fajny patent. No i to, że są te dwa analogie. Ale ciśniemy, kurwa, potem tym się no, i no. I jest dobre, dobre to... gryz i są właśnie gry. właśnie, o tym chciałem powiedzieć na koniec, że po prostu na premierze są jakieś gry tak naprawdę, a nie y, Nintendoxy czy Pilot Wingsu, tak? O, no, widziałem tak. Uh. A Mario nie to. Pilot są... premierze? A nie, Mario nie. teraz dopiero wyszło w grudniu, bo, bo kiedy już. I dlatego skoczyła sprzedaż tej konsoli. Nie, nie, to, to są. Jest... Dlatego, że no, no i dlatego że Maria doszła. No, I, a jeszcze Pokémonzy wyjdą już no, i już w ogóle No możliwe. i wyszły też Pokemony na tego, na iPhone'a ostatnio tak. Ale potem się okazało, że podpierdalają numery kart kredytowych i adresy na mieszkanie, <głos> Tak? No, ktoś kurwa zrobił aplikację, nazwał ją Pokémon Yellow Ściągałeś no. sobie na iPhone'a tą Jeszcze mu płaciłeś stare 79 no. centów, a potem się nie dało jej uruchomić I to był kurwa jakiś tak, tam Tak, to, to Nie? I to Nintendo to... go pozwało I jak to przeszło przez kurwa? No, a, on. Dobra, aha, czyli tak, oni pewnie się... tak mieli listę, tak? I tak dzisiaj w to wszystko. Kurwa w ogóle, ale to genialna sprawa i potem się okazuje, nie żeby starczy zrobić coś, co się nazwie Pokémon i to się sprzedaje w brosku. No w ogóle są. Chorzy na Pokémon. No. Ale co, ej, kurwa, ja też robię grać Pokémony. Widzisz jak wyglądało? No zajebcie, no kupiłem to. No. Jak bym był nie w ogóle chyba było tylko jeden poziom podświetlania ekranu, jeżeli w ogóle był. O, ej, ja wam powiem tak, ja sobie się kupił bardzo chętnie. Znaczy mam Pokémony, gram. No i w to jest to gierka, no która prawda wciąga, nie? Może tam. Pykać, i tak Pobiegać. Dalej. Pobiegać Ale w klagrafie będzie ale w kur... Nie, nie w kurwie bo Już kurde, chodzisz dziesiąty raz po tej trawie Dziesiąty raz łapieć ten sam kurs to trochę Zeldę, nie? Tam nie. Tam... jest Trochę jak granie w Zelda, nie? No nie, jest Zelda zajebista! No tak! <grym <grym ja ale sam chyba w to nie wierzę w co... Mówię zajebiste kurwa Ja jestem kurwa... Zelda to jest chyba jedyny, jedyny, jedyny tula, którego kupiłbym nowy... no. Jeżeli by byłaby dobra No... A ja nie, nie kupiłem Wii, ze, ze, Wii dla Zeldy, więc mam na to wyjebane Ja kupiłem Wii, bo kupiłem, ale sprzedałem no, mm. sprzedałeś, no, zajebisty był ten Madworld, pograłem w niego 10 minut no. i e, no. mówię, o może Wii Teraz teraz to, teraz to wiesz, karabinek do muwa, to jest Killzone 3D no. Napierdala Nie siedzi, ciśnij sobie no. Dobra no. E, może wróćmy do tematu e, <laughs> tak. e, powiedz mi, co hejtowania poezji. E, powiedz mi, co dostajesz w pudełku, tak? Bo widzę, że tak. przyniosłeś całe pudło ze sobą człowieku. Nawet widzę, że kupiłeś największą chyba kartę, jaka jest dostępna na rynku. W, w, ten, to tak. w Polsce tak. Więc jesteś wszystka kardłyka, która kosztuje 600 złotych. zajbiście. A jeszcze czytałem w jakiejś recenzji, że poniżej 16 nie opłaca się kupować. Nie, nie, ściema. Nie, Ustępka jeszcze, no, jeszcze daje radę. Bo jest potrzebna tak, żeby zapisywać stany gry? Stany gry, no i ściąganie wszystkiego, ściąganie muzyka, Bez karty pojęć nie odchwalili ten ten tańczawdy w ogóle. Aha, to jest koło, No tak. Bo ono tak jakby... Tak, tak, jest, tak jakby się instaluje część, Ale to. I nawet przez to nie działa szybciej. Pudełka wyglądają fajnie, Chociaż zawartość jest biedna. Myślałem, że będzie jakiś wiesz, wszyscy są ekologiczni, strasznie i nie wpierdalają nawet instrukcji. Do tego plastikowego pudełka. Ale dołączają, ale dołączają, wiesz, ale dołączają, nie wiem, PDF, a i tam się okazuje, że masz ostrzeżenie o epilepsji Info o gwarancji starej i kontakty do supportu i Pudełko jak pudełko. No nie jest to mistrzostwo świata. Ale lepiej się zamykają niż od tego Xboxa na przykład. No to dobrze. Dobrze. instrukcja. Fajne są. Szybkie opisy to jest PlayStation Network. Oczywiście stado do różnych instrukcji w różnych dziwnych językach. A jest pan angielsku rzeczywiście. Polski. No i to wszystko. Ładowarka. O właśnie, ładowarka. Jeszcze raz przestrzegamy nie Ładowarka wszystko, Różne inne niż PlayStation. Dokładnie. I to wszystko. Bardzo śmieszne okazało się dla mnie pudełko od karty pamięci. Z kawał papieru, wódca ekologii <głos> kawał papieru i karta wielkości, no nie wiem... Paznokcia no. Dużego no. palca Tak jak wygląda karta z tym samym kartetem. W bardzo fajna sprawa, nie trzeba wyłączać konsoli, by wyjąć kartę z gry o. o! O! Taki! Taki! Taki. Tak Evoluował karty A jakie one są, powiem, jeszcze takie z grami? Z 48 giga? W trochę... zależności od to, to gry, no... Nie, nie wiem, może być Uncharted. Chyba wersja ściągana z netu ma około 1,5 giga. O, to A strasznie dwóch... mało, jak na, na taką zajebistą grafikę. Ale pewności nie ma. E, dobra... Mm, oczywiście masz już swoje konto na PSN. Ja tak już dawno podejrzewam i zrobił Ci włam w maju. I tak dalej, i tak dalej. Niestety... Naprawdę? Nie, nie, Przypowiezałeś kartę, czy znaczy, co kupiłem... Zgrabki. Raz kupiłem jakąś rzecz. Uh -huh. Jakiś dodatek do jakiejś gry. I nie pamiętałem, czym kartę, więc wolałem... Nie ryzykować. Dokładnie. Łukasz a... na zimę. A, a... Bo wiem, że są jakieś gry właśnie na psn nie do ściągnięcia na PS mm. tak? I jak wygląda... Cały ten line-up, który możemy dostać w sklepie, jest no, przeniesiony do... Jest pełniejszy nawet, bo w sklepie nie mają wszystkich tytułów. Mmm, Gratuluję dystrybutora w Polsce. Ja to gratuluję komu innemu. Wczoraj byłem w sklepie, jak się nazywał Saturn. Tak. Nie powiem który. Muszę sobie nie robić. Żeby nie robić. I mieli te trzy tytuły z całego lineupu. Mieli Uncharted, Mieli Reality Fighters, Podajże, Little Deviants i chyba to wszystko. A jeszcze golfa. O um, golf. No, golf jest golf, fajny. Golf, Go, tak. bo mi się bilard mi się Billard bardzo podoba a, ale to nie miałeś... i to jest cały lineup, yy, który był w tym sklepie dostępny. Aha. więc jeżeli, to, jeżeli nie trafisz na jakiś sklep, to, nie wiem, <głos> który dystrybuje gierki, <głos> ja polecam, ciekawny. polecam sklepy internetowe, ale nie polecam Grampl, bo dziękuję. tam się czeka kurwa na grę miesiąc. ja polecam Grampl, jeżeli zamawiasz Wiedźmina edysję koreksonarską na Xboxa. <głos> co no to czego? a co wtedy jest? Co? bo tylko tam były dostępne. Tak? I dostajesz się jeszcze kilka Aha, dni przed tam premierą oryginalną. To, no. no, to... to nie Macie jakbyś nie wiedział, to. Nie no, no, ale ostatnio. Mam już zaklepaną numer 46, żeby się nie chwalił. No, tak. to numerki dawaj, ej, ej, jaki był limit tych? Chyba 200? No to już nie zobaczy nie na, nie numer. na numerek z tobą zawsze macie. E, nieważne. Słuchaj, chyba Badums. No to tak, proszę, Mogę sobie nie, pomacać paluchem od razu wszystko na kupie tutaj. O, jest naprawdę dużo, już przewinąłem jeden na ekran, przewinąłem drugi. Czyli są dostępne dema, tak? I pełne wersje? Tutaj są chyba tylko pełne wersje. Bo aha, aha. Pełne, to są tylko pełne wersje, dema są. Jeszcze są dodatki w ogóle że do tych gierek na. już są DLC do? No. Aha. mocna sprawa. Nie, jest naprawdę dużo, a czekaj jak z cenami? O asfalt, nawet ceny są niższe niż w sklepach. Tak, aha, bo 149. No tutaj nie pominę jej sports, które sobie dowaliło. O 200 hmm. za te. FIFA. Wow, nieźle. Escape Plan? Mm, tak. Ej, ale FIFA byłaby za jepista. Escape Plan SP. mam teraz zniszczony, dlatego jest taka cena. Aha, aha. aha. To, tak Jak sobie tu... teraz pomyślałem FIFA, kurwa, to jest jepista opcja. Jedziesz sobie, załóżmy, nie wiem, metrem, meczek możesz zawsze sobie pieprząć, a masz, wiesz, dwa analogi normalnie no, już masz ten... No jest ten rama, Rayman, to Rayman. To, Rayman... Rayman? Rayman? Raygis? No to chodzi? jest to samo co to. No. Przykoda, że nie ma jakąś demo, chciałbym zobaczyć jak ktoś mi... Gra. Ale nie no, jest demko Tak, tylko, że nie znużyłem wszystkiego ściągnąć. No. Uh -huh. <laughs> <Yes. laughs> uh, jest. Największy tak tak samo... środek na razie, z tych wszystkich gier to Ridge Racer. Trzy trasy, trzy samochody. A tak, a i reszta w DLC. nie reszta DLC. No to jest, że, że znak zna, na Przewijasz, przewijasz trochę I jest. jest naprawdę sporo. I Spoko. No i tylko. Podoba mi się. A tutaj co jest? To I... są DLC. Aha, Adons. Adons, No, bo Nintendo trochę się zbierało z ogarnięciem tego całego, całego programu z demami. Chyba jeszcze demo no, są, są to, już tak? Są już dzisiaj chyba, chyba jakieś nawet tak. jakieś było jakieś nawet miarę ciekawe. Ale w ogóle jeśli chodzi o Nintendo i tych Nintendo sklepik to... Klepik, to tak. Online? No. Aha, widzę. W dodatku też jest troszeczkę. No, już na starcie, więc... No tu są demka. Mhm. Ale najlepsze było to, co powiedziałem, że jest po polsku, więc jest naprawdę super przystępna. Wszystkie dla, demach do... chyba, które są w tej chwili do oprócz... Wydaje mi się, choć może Fifa nawet jest po polsku, to nie jestem, nie jestem przekonany. Jest dość nie. Demek jest na razie tylko tyle, ale no podejrzewam, że z czasem będzie. Nie znam to już wiadomo wszyscy. Aha, to jest kolekcja gier na PSP. PSP, tak. To nie wiem czy te, nie, nie jestem pewien czy te gierki z PSP działają na PSP, ponieważ nie, nie, nie ściągałem żadnej z tych gierek. Mhm. Ciekawe właśnie interesujące. Mam, mam jedną Hot Pursuit, i pierwszą część nie działa. Mhm. No co, no nie są wcale takie złe, Je, jeśli, bo widzę, nie wiem, na tam warstw za trzy dychy, więc to jest całkiem no to jeszcze spoko. To jest taka tragedia, no. No, no, no to nie jest 79 centów. Znaczy... No ale wiesz, no w porównaniu z wersją pudełkową, chociaż, no, chyba Sony ciągle sobie nie, nie poradziło z tym, że... Co, jeśli mam kolekcję gier na PSP i chciałbym zagrać w nich na PS Vita? No właśnie, no. <śmiech> mniej więcej tak. Chociaż w -gry, Japonii... Gry, które ściągnąłeś, yy, prze... ściągnąłeś... Jeżeli masz ściągniętą z PSNA, mm -hmm. nie, nie na UMD, to, to spoko, mogą działać. Spali. Aha, no to no jest. Ty, to, to trochę, trochę no, jest No trochę tych tytułów jest mu wszystko. Więc... No ceny nie są stale takie ale... złe, no. jakieś takie poza 130 powiem, <śmiech> tak, powiem <śmiech> tak, że tutaj tytuły są Metal Gear Solid. No jest no <śmiech> za trzy dyszki. No, ale no poczekamy, aż będzie. I, i właśnie też ogarniałem, ogarniałem, że co ciekawe, że jak masz Metal Gear Solid na PS3 i tego Metal Gear Solidarno miał tutaj, to gry status sejwy z konsoli będą przychodziły na PSP. Nie ma odwrót. Można no, sobie grać, Musisz iść z domu do mamuni, tam do babuni na obiad, wybierasz tę konsolkę. No, a żeby robić tą lepszą zupę, nie? No. Poza tym, konsoli, że i... niektóre właśnie gry na, mm, z PSP odpalane na PS Vita y, mają, emulują w jakiś sposób ten analog drugi, w sensie, że... Nie mam hmm. pojęcia tego, się nie wiem, nie, nie, nie miałem. Ja właśnie okazji. słyszałem przy okazji Peace Walkera na przykład, hmm. że, że po prostu drugi analog odpowiada za te klawisze. Nie wiem, jak, jak on się wali na ja tak, Więc... Co do, co do y, tych Metal Gearów. Na PS3, bo też już na Xboxie, sterowanie jest archaicznie tragiczne. No. To jest sterowanie z... A Metal Gear Pilot. edycję tamtą? Tak, tam, tak, tak, no, tak, tak, tak, tak. Ja nie miałem pieniążków. <głos> Niestety, ja też się zajerałem, ale... Ja bo... mam na PS3, więc... Możemy tak nie... o tym porozmawiać ja mam, nie mam na PS3, PS3, więc... Więc jak nie mam PS3, to mogę się pocałować w dupę. Więc <głos> spoko. No, w każdym razie, sterowanie w drugiej części, w trzeciej, to jest sterowanie tak, jak było kiedyś, czyli y, strzelamy, to nie chodzimy. Kucniemy, to albo się czołgamy, albo kucamy, więc... Jeżeli ktoś się nie jest do takiego grania, to będzie tak, klo na tą grę, że poezja. Ale jeżeli ktoś komuś to nie przeszkadza, to będzie się bawił najlepiej na świecie bo Metal Gear Solid to jest dla mnie... Zagranie... No ale ja chyba wolę coś takiego, no, nie? Grałeś w tą w czwórkę? Tak. No, Dobra, to naj... gra w jaką grałem. Metal Gear Solid w czwórkę? mi się nie podobało, jak znaczy, pamiętałem filmiki, jedynkę. No, filmiki! Filmiki są zajebiste, no. Ale długościowo, wiesz. Ale w dwójce i w trójce więcej oglądasz filmików niż grasz. Tak, ale z drugiej strony właśnie masz to archaiczne sterowanie, które moim zdaniem jest zajebistym plusem. Bo ta gra miała taki klimat i poziom trudności znaczy, był inny. Kurczę, tak? czwórka, czwórka to było pożegnanie swojego rodzaju z serią, nie? ale czwórkę można przejść biegając i strzelając tak naprawdę. Jak no, tak, ta no, to, wiesz, no, no tak, no, ale to wiesz, no tak, ale to nie, zta, nie dostajesz tam dodatkowych bonusów, nie? To wszystko jest... Kurde, no podejrzewam, że to była zrobiona gra, żeby się sprzedała do większego targetu no. już, no. No, Więc... a bateria może o tym, o tym No nie, ja jeszcze chciałem zabrać, o... czy jak ugać. E, wiesz no. co? W czym zakupu, było tak 60% baterii. Mm -hmm. Dzisiaj ją ładowałem dopiero około godziny 19.00. Rozumiem, bo było że było hardcore. Nie, w pracy byłeś. A, dobra, Więc nie cisnąłem nawet dużo, ale ściągało się dużo rzeczy w tle, więc dużo się działo w tle, więc może dlatego ta bateria tak, tak na szybko zeszła. Mm -hmm. No to jest no niestety... weź Masz ekran dotykowy. Dokładnie. Duży z tyłu, masz panel dotykowy. wszystko jest W Wifi jakieś tam tego typu bajer No, no wszystko to jest. Oczywiście, sam wiesz. Sam coś o tym wiem ostatnio. <grym> Wyłączony <grym> jest trochę od Bluetooth, żeby bateria nie zżerał. No, spokojnie. Dobra, to trochę o premierze. Uh -huh. Końcy, Mam nadzieję, że nikt z Sony Polska tego nie słucha. A jak tak, to pozdrawiamy. <grym> Właśnie, jesteśmy w stanie Dobra. stopniować wszystko. Tak, emocje. Nie Ale bo powiemy, razu... powiemy, w którym momencie mają przestać słuchać, może to tak. To już. już. <głosy> Ale nie no, tak chcieliśmy sobie Nie, może... ja od razu powiem, że człowiek, który był odpowiedzialny za organizację tego eventu, powinien robić y, po kiblach laski, bo to, co zrobił w tej, na tej imprezie, dużo lepiej odpowiada do tego zawodu, który mógłby wykonywać teraz. I mam nadzieję, że teraz wykonuje, po prostu facet z sież. Dobra. Dobra. A teraz możemy ustopniować. Postop... <głosy> To, to tyle, moja krótka No <głos> To na tyle, na tyle to jest dzięki. <głos> tak, może wyjść. Ja po prostu chciałem się zastanowić nad na, na jedną rzeczą, która też śmiesznie wyglądała. Bo bijemy sobie tam powoli na górę, wiecie, tam, na. przy Arcadii tam przy kimnie tego salonu. Kimnie. Kim Radówki Są miałem. jakieś naklejone, wiecie, takie fajne stópki, które na nie wyprowadzą, bla, bla, bla. Do sklepu. do sklepu i na nich jest napisane, czekam w kolejce na PS Vita I no. ta kolejka zaczyna, miała zaczynać się od samego wejścia do Arkadii, okay. ale oczywiście nie była tak długa <głos> <głos> <głos> ale, Bo to jest najlepsze Wbijamy na ten balkon, tam już ten ostatni, no i no. trochę ludzi tam jest, jakieś transparenty, coś tam polska Vita, PS Vita Naprawdę, kurwa? Nie wierzę. To jest oryginalny tekst, jaki był na takim trasie. Ale naprawdę to tak. się zdjęcie doprowadziło. No nie dobra. mamy zdjęcia, ale no... Trzeba przyznać, że no, ryby mają niezłe. Wodka wita, to jest wita. Jeszcze... Byliśmy... Tak, było tego tak. Kurwa, jaki za stachowski 10... rym, kurwa. Byliśmy gdzieś za 10.23. Bo zaczynało się cały event z 23. Tak, dla tych, dla... Tę zamknięta ta, ta część tak naprawdę. Tak, dla ludzi, którzy no i słuchajcie, mieli zaproszenia. trochę tych ludzi tam Bo było. Punkt 26, nagle jakaś grupa się zbiera i wychodzi, tak? Nikt nie, nikogo nie ma, tylko sami wiesz, ci, którzy tam do środka mieli wejść. A ci, którzy czekali, nie było Po prostu kolejce... była ustawiona fejkowa kolejka, niby. Żeby ktoś sobie zdjęcia, z telewizji to, sobie przyszedł, przyszedł i to sfilmował, tak? Tam byli właśnie tacy młodzi leku, ludzie, lektor. laski z, z facetami, tacy, no młodzież generalnie, coś takiego, nie jakieś takie, nie jacyś goście, którzy weszli na tę imprezę, tak naprawdę. I po prostu 23. No ale tak 50 osób, coś około tego pewnie było, nie? Czy może, no, no, może trochę nie. No, 40, 30, 35 może no. No do no 40, naprawdę, bo trochę było tych ludzi tam. I nagle taka grupa po prostu wychodzi, tak? I, I Do widzenia. Okazuje się, że jesteśmy na początku kolejki, kiedy byliśmy na końcu. Zbierają transparenty, nie? No i po prostu, no. I wychodzimy. A transparenty to kurwa ci te transparenty. Tak, to są Sony. Ty też wiesz, że ty po prostu wiesz Salon, on zabrał transparenty w każdym razie, nie? Znowu. Po czekaj, czy dostali po prostu swój no, oh, więc grubo. E, tak, oh, więc impreza zaczynała się od 23.00 Było wejście tylko dla ludzi z ekskluzywnymi zaproszeniami, które można było dostać, zapisując się na newsletter jakiś tam. Tak. E, trzeba było je wydrukować. No, oczywiście sfejkowaliśmy te zaproszenia, nie będę się zapisywał na chujowy newsletter z PSVitą. E, laski przy wejściu nawet nie sprawdzały tych zaproszeń, tylko jej pokazałem. Dostałem super obrożę, tak zostałem tak, zaproszkowany. No, i no, mogłem no. wbić. Więc tak, pierwsze co to... Gdzie jest błąd, jest, nie wiem... Warszawa jest bardzo dobrą organizacją myślę. A chociaż premiery niektórych gier były organizowane... W Wrocławiu, na przykład. Albo, albo było organizowane w różnych miejscach w Polsce, na przykład były organizowane... Premiera Gearsów było chyba w czterech miejscach w Polsce, więc kurwa można. No i w ogóle, w, z tego co ja pamiętam, właśnie w Lublinie tam premiera girsów była zajebiście zrobiona. Bo oni się dogadali z tym podbarem, który właśnie jest takim miejscem, jakim miał być Lucid, że... Był. Czy był. No ale powiedzmy był przez dwa miesiące, nie? bo się potem okazało, że w Warszawie wszyscy mają na tyle wyjebane na to granie, że nikomu się dupy nie chce, ruszyć żeby pograć. No i, bo lokalizacja jest chujowa, bo komu chce się jechać do... wiesz, bo jakby jechanie po to, żeby pograć do centrum planowego... Ale kartowego... zacznijmy od tego, że Lucid nie jest klubem, nie jest miejscem dla gracza, no. no. No, ale chuj, z tym luzinem. wiem nie? o co chodzi. W Padbarze była akcja zorganizowana tego typu, że dobę tak naprawdę wcześniej zorganizowali event, gdzie można było pograć w te Gearsy, nie? Mm -hmm. I ludzie grali po prostu w Gearsy trójkę, były rozpakowywane kopie, nie? Dostali wcześniej o to od wydawcy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajna premiera. No, nie, I, I na coś takiego opaca się przyjść. Jakby wiesz, widziałem relacje właśnie wideo z tego ostatnio, Jakieś dwa dni temu, dosłownie. A, no to było czuć, nie? Taką kurde podjarkę, wiesz, jak oglądasz to, mm. to wideo, to może tam nie ma, wiesz, 300 osób, 400, mm. ale ci, co są, są zajarani mm. na maksa, nie? A, a właśnie takie eventy... To też byli zajarani, no. no 23. No, tak, <grym> tak <grym> zajarani, że pierdolę. Czyli e, sklepy, tutaj mówię mówiłeś, Ultima, albo inni dystrybutorzy, nie wiem, nie chcę teraz, wiesz, super jakoś podbijać Microsoftu w tym, co robi generalnie, ale mogą zorganizować Właśnie premiery gry o wiele jakby więks z większym rozmachem niż ogólnopolska ogólno premiera nowej no, konsoli. No. Z którą jakby y, oni dostali już zajebisty materiał, bo mówiliśmy, że dostali zajebisty line-up, dostali zajebisty sprzęt. Y, wszystko to jest już gotowe, tylko trzeba to ładnie rozreklamować. Zaczęło znaleźć miejsce i odpowiedni klimat. No i to wszystko. A właśnie oprócz miejsca po prostu przerobili salon Sony i chodziłeś tam. To miałeś tak, tutaj jakiś kurwa tablet zjebany z Androidem od Sony. Tam za chwilę jakaś kurwa lustrzanka, tu jakiś stend z ps czy, który jest normalnie, tam jakieś dalej telewizory, jakieś odtwarzać. Więc kurwa, wiesz, po prostu sobie... Między tam gdzieś jakieś trzy stendy z ps wita, tak? No bo może trochę więcej tych stendów, ale... Nie, no bo chyba takie normalne stendy i reszta w łapkach trzymały hostasy. I pewnie nie dawało się pobawić. Znaczy, powiedzmy um, to. Tak. <laughs> a, a wiesz, no będę teraz porówniał do eventu... A... Przepraszam, przerwę. Okay. Widziałem zdjęcia z eventu. Tak abstrahując do tematu. I po dlaczego Na. leży 56 zdjęć chyba, 60. 49, 50 zdjęć. To są zdjęcia... E, albo prawda, twarzy psv w Polsce jego chłopaka. Albo... E... Z którym poleciał w ślimaka przez wszystkich. <grym znać> no, albo, albo, albo, albo hostes. Ja rozumiem, że... No, no ładną gdzie, nie, no ładną dziewczynę zawsze fajnie popatrzeć. No nie? Tylko dlaczego tam było zdjęcie... Było 20 zdjęć jednej laski, to robiła... No i trzymała na początku jedna laska właśnie przez witę do góry nogami A, ta polsatowska kurwa no. no, to... Która nie wie co tam się dzieje na to, Którą skomentowali właśnie, że kurwa widocznie jest mega głupia, bo nawet nie potrafi konsoli trzymać do zdjęcia mhm. odpowiednio Ja jeszcze z blondynką, nie? I od razu kurde, wszedłem dwa, dwie godziny później e, na ten fanpage PlayStation Polska, nie? No i już nie było tych zdjęć właśnie z negatywnymi komentarzami, no co było też mega słabe więc Generalnie, ja, ja odniosłem, nie będąc, tam takie wrażenie, że kurwa to jest taka akcja, e, cała ta premiera była taka, e, jak prawdziwy event PR-owy, czyli na chuj kurwa w ogóle to miało związek z czymkolwiek, nie? Mm. To miało taki związek, że potem w prezentacji stary, korporacyjnej, którą będzie trzeba pokazać mm. szefowi, nie? Regionalnemu na przykład na Europę, będzie zajebiście wyglądało, że był TVN, nie największa regionalna stacja, bo były gwiazdy. Nie? Były. Ale. których nie jakie, no. jakie gwiazdy było, powiedzmy? No nie wiem, nie ogarniałem. Później ja wchodzę bo i jak tak Jaką gwiazdę po... się otarłeś? No, pewnie o, o tego, co się ocierał z Brokopem. No. <śmiech> <śmiech> nie, było tam na trochę, trochę tego pedału, ale później powiem o, o całej tej śmietance towarzystwa, która zdecydowała się przebić chłopę na tą. Dziękuję wam, imprezę. E, jeszcze odnośnie jakby miejsca, gdzie to się miało odbyć, już kończymy spokojnie, bo widzę, że spojrzałeś na No, bo żona czeka. Żona czeka, a tak, jasne, ja wiem. E, dobra, więc byłem na, na evencie Nintendo, tak? E, gdzie był właśnie pokaz niby dla prasy, tak? I udało. Ja niby byłem wtedy prasą. Kurwa jakoś tego nie widzę. E, mniejsza, ale po prostu. Nintendo, Polska czy talbały jak to na coś, wynają oddzielną, kurwa, jakby no, salę i zrobiło fajny klimat, a kurwa przerobili sobie na jeden wieczór salon swój, który i tak mają na to wyjebane. Po drugie, odnośnie standów. Mieli żywe stydy, tak poznałem właśnie, Mieli żywe stendy, tak jednego kumpla. Ale wiesz, dlaczego to. <grym> to jest... byliśmy na tej Wiem, że no to brzmi Uber gay, so gay, jak darliśmy się. Jak poznał który trzymał jego konsolę, za, za to, No wreszcie. dobra, dobra, dobra. Już nie teraz chcesz teraz wiedzieć, jak macie. na Xboxie! I na kurwa ja Mnubu, więc... <śmiech> bójcie się! Chwila. So gay! Okay. So okay. Okay, ale chodzi o to, że tam po prostu te... były gotowe standy, takie jak możesz dorwać w... w nie wiem, w Arkadi czy mm -hmm. gdzieś tam gdzieś tam w Empiku. A, I obok były te hostessy, które były naprawdę dobre. To był jeden z lepszych elementów tego i takie mafiny były dobre, to wszystko to było dobre na tej kurwa imprezie. A, I co mnie mm. właśnie rozpierdalało, to... Żywe standy są o wiele lepsze, bo... Mm, i... Czekaj. To było tak, że na, na, na eventie Nintendo uh, jedna osoba miała jakby jedną grę, jedno demo. Czyli jeśli chciałeś zagrać kilka uh, gier, musiałeś spotkać kilka osób. Kilka tych osób, które trzymało, a tam no. po prostu były wpierdolone wszystkie gry. I tak, nikt przy tej konsoli nie stoi. Ja na przykład wiem, że to jest premiera i że już się dużo o tym mówiło, ale na przykład przyszedłem i chciałbym się dowiedzieć czegoś na temat tej gry, jak kiedy będzie premiera i tak dalej, jakie to ma możliwości, jak to się przekłada, żeby mnie na mm -hmm. przykład jeszcze bardziej zajarać tą konsolą. Mm -hmm. No a te, kurwy, hostesy chodziły gdzieś sobie i uśmiechały się do Oliwiera Janiaka, kurwa. Ja wiem, że nie jestem zbyt atrakcyjny i tak dalej, i że nie, nie mam, kurwa, I iPhone na 4 is. Ale, no, trochę mógłbym, nie wiem, mogłyby trochę przynajmniej poudawać, że wiedzą ale... na temat tego, co jest to była sprawa, trzeba mieć wiedzę o tym, co się sprzedaje, co, co się ma w rękach. Właśnie, one miały chyba znaczy... czeków fiuta, prezesa Sony na polsku, okej. Okay. A więc pomijam to. I wiesz, jeśli... To się je, jeśli jedna osoba ma jedną grę i, i chcesz zagrać pilka, to wiesz, tworzą się kolejki, ludzie ze sobą rozmawiają, wymieniają się, wiesz, informacjami, w co grałeś, nie? jak ci się to podoba i tak dalej. To i tego nie było. A powiedz mi, czy miałeś tam z kim w ogóle pogadać, poza znajomym z tym przeszedłeś? No nie, nie bo byli, wszyscy byli, byli celebrytami, no kurwa, no właśnie. miałem wyjebane na tych leszczy. Sorry, połowa to celebryci, połowa to chujowi dziennikarze z najchujowszych portali ever w Polsce, więc dziękuję. O... Piniesz do kogoś? <laughs> yy, no, z polisraki był Piotrek Gnyp, yy, z gejzili był yy, Marcin Kosman, z czego jeszcze tam byli? O, z PSX-a. Już nie wiem, jak nawet po, pojechać po tym. nie, Tapa, nie zmieniłeś nazwy, przyjechać. Właśnie, no nie wiem, nie mam pomysłu. No, PSX-a się zmienił nazwy, No, bo nie mam, No, bo już skończyły się, te. Inwencja mi się skończyła. Draft był chyba. czyli No Ale wracając no. do tematu, to. brakowało graczy. No właśnie. I tak jak mówiłeś o Cipsach, tak jak mówiliśmy o Berlinie. <laughs> e, tam byli gracze, tam, tam właśnie była impreza zrobiona dla graczy, którzy są zajerani tym, a tam byli po prostu ludzie, którzy chcieli się, którzy chcieli się pokazać z tym. Jeśli chcą zrobić taką imprezę, spoko, zróbcie pokaz prasowy czy coś takiego wcześniej. E, tam możecie, nie wiem, mydziać się kutasami, pić tanie, o właśnie, było tanie kurwa rozcieńczone wino, mam na nim wyjebane. To niebieskie takie? Nie, to białe. No to było białe, niebieskie. Takie. Nie, to no była, była mafika. Ale mhm. nie, było, było. Widziałem jeden kieliszek, no. tylko nie dostaliśmy By. do tego. Nie znużyły naturę <laughs> na Więc... No bo przecież nie, nie dało się dopchać do bufetu, bo stała taka banda powie ja w samym bufecie. I wszystko <śmiech> obstawili. A my no musieliśmy z Radolfem biedni flankować ten bufet. No, a już nie mówię o tym, że na evencie Nintendo, był kurwa, alkoholu było w chuj i dzięki temu się najebałem, i dziękuję, Nintendo jeszcze raz. No bo to naprawdę była było świetnie zorganizowana. No, organizacją. konsole. wam konsolę, nie nie nie no, no, ale eventy mieli się Ale impreza była no, dobra, no. no Więc mogą być chujowe lasy, Nintendo nie zajmuje eventami. Tak, Nintendo się eventami, a nie konsolami, a są one na odwrót. No, Albo powinni się zgadać i... Zrobić wspólny. No, tak. Wspólny event. Właśnie tak, robi konsolę, a Nintendo się zajmuje... Wendami, no. no. No i co? No i chujasza. No, Od nie jesteś. Od celebry No, chyba jeszcze. nie jak, jak, jak śmiertelny pojedynek między Prokopem a Majoniakiem, bo przepraszam, Bozy, kurde, jestem no, no, ciekawy. No, Oni w ogóle wiedzieli, co robią? Nie. Chyba, wiesz co? Oni po prostu na szemnie klawisze. A. I później jeszcze gdzieś tam nie wiem... A pod, no. podeszli do siebie chociaż ci przeciwnicy, że to jeden, jeden gracz stał tu, drugi tu i bo. <grymne> Wiesz co, trudno było podejść, bo wszędzie oczywiście były kamery Polsatu i TV, no więc... Czy yy... to było tak, że tak nagle to taka enklawa, gdzie oni walczyli i tak naprawdę już nie dołożyli... A wszyscy odniosą, mieli dofaś, tak naprawdę nie? wyjebane, czekali na wino i próbowali poderwać kostesy. Mm -hmm. No, więc mniej więcej tak było. Były jakieś ekran, no. ale też na nich <grymne> było widać. No więc, sorry kurwa, nie róbcie więcej takich imprez. No. Maciek by zrobił lepszą chyba nie? Maciek, no. Maciek. No, dobrze, mnie, już nawet na moją wrażliwość, to było dużo. No, więc tyle. Nie, ale to jest jedna z takich inf, które są prosto liczne. Mm. Tak, tak tak firmy stawiam. z mniejszym budżetem robią lepsze imprezy niż ci, co mają naprawdę duży budżet po prostu. No stary się... oni wszystko wydali na to, żeby tam tych dwóch gości oni się kukowali, skupili, bo... oni się skupili, Oni się skupili skupili dokładnie na jakichś, kurde, gwiazdkach polskiego kina, którzy są Nawet nie kina, kina. to jest nawet... Ale widzieliście, no, że ten... To easy nie, Jakoś komisarz zawada, kurwa no, to no, no, no, jest zobaczyłem to mówię, kurwa to no już wszystkich zrozumiem, ale kurwa tego ja Wiesz jak, jak to wygląda, to jest na tak jak było z otwarciem y złotych tarasach nowego Sportu. Tak było Chuj ludzi przyszło gwiazd w ogóle, kto tam nie przyszedł? Jakiś ten kurde jeden gejuch, jakiś ktoś inny drugi gejuch. I co? I wszyscy kupowali nagle maki, laptopy, iPhone'y, iPady. I bo tak, wychodził z tym iPadem, szedł od drugiej strony, gdzie było wejście dla pracowników, oddawali mu i zabierali laptopa. O ja pierdole. Ale na, na zdjęciach, na tym jest kurde. Jak on tam ma ten ten co so w tańcu z gwiazdami, nie? A, A nie bo baj. widziałeś pedał, już tak? No, to właśnie on kupił ale sobie, właśnie ten, kupił ten, set iP ten... iPhone'a, wychodził, tak. On iPhone iPhone'a, iPhone'a, polecia sobie, oddał tam, wziął kasę i no spokojnie. A on jeszcze lubi zostały... bardzo, ja się za zastanawiam, dlaczego on nie został e ambasadorem marki PlayStation? On jest. jest chyba już jakimś ambasadorem on czegoś. On już jest ambasadorem wszystkiego. Nie, Aha. tego, ja to, nie do wiem, to to tańczenia. Ja nie y Holandii. Okay. Holandii <laughs> jest ambasadorem Holandii. Nie nie o ten pirogów. O pierog. A, pierog Pierogi no No bo w jakiejś tam takiej... On nie jest no pływa PS Move No tańczenia z dildo Z dildo A, to, no wiesz, tu, tu przy... z dildo To tu przyznajemy Sony Tańczący z, z dildami No Dual wielding No tu trzeba znaleźć Sony, że bardzo dobrze dobrali twarz No Na twarz to chyba za dużo pojedziemy no. no. Nie no, ma tak, zgrabne ręce Czyli co? E event się nie podobał no, chujowe, nie. To, no. Mogliby dać więcej alkoholu, to mogłem przynajmniej powiedzieć, że był dobry alkohol, ale no, tak mnie nie było, widziałem zdjęcia, też mi nie podobało. No Maciek też widział zdjęcia, też powiedział, że... I yeah. bardzo przeszedł do sedna, czyli fajne dokty były, reszta nie była ciekawa, więc... No, no. no. A tam przeszedł, tam w ogóle to byli w ogóle ludzie z Playa? Mm. Bo gdzieś tam czytałem na jakimś tym, tak, tak. że Prymię. tam w ogóle nie byli ludzie z Sony, tylko z Playa ehm, się chęcili. Ludzie z Pleja mieli taką budkę sobie, rozstawili tak parę mm. metrów wcześniej i próbowali coś byli. sprzedać. No, tam chyba dwie trzy osoby, no. Były zainteresowane, więc taki hard tak do w ogóle podzucerone. I, I na zdjęciach to, nawet wiesz co, na zdjęciach, jeśli ty to widziałeś, na zdjęciach to wyglądało w chuj lepiej niż na że więc magia obiektywu znowu zadziała <śmiech> i dziękuję. Ale przynajmniej mieli wynajętego dobrego fotografa. Nie, nie, nie, nie, robili, tak, e, nie ci... robili fot telefonem. E, właśnie telefon. się... Sony XM, się na, na, PS, na PSX są zdjęcia robione iPhone'em 4S. Tak, bo byłem przy tym, jak y, redaktor Drabi robił zdjęcia. I nawet jestem na filmiku na YouTubie, kurwa. No Gim jest redaktor Drabi. Y, naczelnym PSX Extreme w tym momencie. Spoko. Spoko, nie kojarzysz, więc spoko. No. Dobra, kończmy ten burdel. No. Zamykajmy to gówno. Y, więc tak, dzięki za osłuchanie. Osiemnastego? Tak, 18. Tak, tak. odcinka. Jak Poświęca. nas nie pozwie nikt, to będzie dobrze. No za spokojnie. <śmiech> ale, ale spoko, tej każdy odpowiada, kurwa. Za siebie. Za siebie, <śmiech> ja nic nie mówiłem. <śmiech> A, macie jaki cwanie. To, to nie ja, to nie mówiłem. Ja to, co tam przecież nie, nie powiedziałem, że mam na imię. <śmiech> ja, małimi, ja małimi. <śmiech> To był Mateusz Luter. <śmiech> Dzisiaj ze mną był również Krzysiek Janownik. Krzysiek. Cześć, siema. E, oraz Waldemar Krótki. Siema. E, oraz Mariusz. Mariusz, nie wiem jak masz nazwisko Mariusz, więc byłeś po prostu Mariusz. E, na razie. E, dosłyszałem w następnym odcinku. ja. ja.